serdecznie witam w kolejnym podcaście no i pakuję się dzisiaj bowiem na wyjazd do Warszawy na weekend, żeby zobaczyć się z dużą ilością podcastowych głów, no i między innymi pojawię się na podcastowej konferencji Polcaster 2015 choć znacznie bardziej ekscytuje mnie wizja a zresztą rozmowy nagram usłyszycie to sami. Opakuj um... wszystko. Nie przygotowałem dzisiaj żadnych pokrętnych pytań, jak na przykład zrobić tratwę z Majtek lub inne takie dobilistwa, ale przygotowałem się mentalnie i reklamowo. Biorąc ze sobą podcast magazyny, ulotki reklamowe podcastu nie tylko dla Urów oraz kilka moich osobistych zdjęć z lewym profilem. Um pomimo tego braku tych debilnych pytań o te majtki i tratwy, no wiecie, no wiecie, tak. To może być taki fajny, to mógłby być w zasadzie, jakbym takie pytanie przygotował, to mogłoby być taki fajny sprawdzian, czy ludzie faktycznie są tak sztywni i, i że ta konferencja ma być tak poważna, na jaką wygląda i odpowiadając na przykład na takie pytanie, by można sprawdzić poziom, poziom właśnie sztywniactwa. No ale... Lecimy dalej. Łyczek zimnej herbaty. To nie wszystko oprócz na dzisiaj co dla Was przygotowałem. Bo oczywiście oprócz wspomnianych magazynów biorę ze sobą prezenty dla Witkowskiego, dla Martina dla Hugo coś będę miał oraz dla innych. Mam też specjalną marynarkę z takim wielkim Filip Dawidziński napisanym i z logiem nie tylko dla Orów i no i tak dalej, no, no bo tak to by ta marynarka robiła za identyfikator. No dobrze, pakujemy się i w drogę. Mam kilka kart pamięci, może starczy na nagrywanie no i do usłyszenia. No i mam nadzieję, że to będzie super relacja z wyjazdu, yy, taka yy, pełna dygresji, wywiadów, yy, przemyśleń. Hej! W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orłów. Joj. Warszawa Zachodnia, a raczej samochód niedaleko tego dworca, bo tak, odnalazłem się ze swoim szoferem prywatnym, osobistym. Poszedł kupić mi coś do picia na stacji benzynowej. Dlaczego niby ja mam chodzić sobie sam, nogi sobie strzępić? Chciałem tylko zaznaczyć, że technologia zawiodła. Nie wiedzieć czemu, ale numer, jaki miałem do Filipa, miałem na niego za, do niego zadzwonić, jak wysiądę z pociągu, żebym, żebyśmy się jakoś odnaleźli. Numer nie zadziałał. Miałem tylko komunikat, że podany numer nie istnieje. Próbowałem go modyfikować, dodawać plusik, odejmować w końcu kierunkowy jakiś irlandzko-inny tam dziwny, 353, nie wiem, jaki to kraj. Mm. Nie działało. Na szczęście po 10 minutach już zaczynałem się martwić, że hej, no będę musiał prosto z buta iść do Martina, gdzie mamy nocować. Mm, ale na szczęście Filip zadzwonił. O dziwo, już numer zadziałał wtedy. Wyświetlił mi się jego kontakt w, w, z tym numerem wpisanym, na jaki próbowałem się dodzwonić dwie minuty wcześniej. Odnaleźliśmy się i jedziemy kombinować. Tak, tak, tak, taki dziwny wstęp dzisiaj, serdecznie witam, ale to taka osobista wycieczka do kolegi P. No i cóż, którego zresztą usłyszeliście przed chwilą, miałem okazję go zgarnąć z miasta, stała taka biedna dusza i kiwała do mnie, Weźmie, weźmie, weź mnie, weźmie. Weź mnie, weź mnie. Um, oczywiście dobrze zrozumiane takie, weź mnie. Wziąłem go po prostu na siedzenie pasażera, żeby nie było. W każdym razie, w każdym razie witam Was serdecznie w drugim odcinku konferencyjnym. Pierwszy taki mały, króciutki. A dzisiaj taki całkiem, całkiem długi. Nawet może za długi. Nie wiem, może z dwie godziny z tego będzie. Albo tak, tutaj jeszcze przygotowuję sprzęt na wyjazd. Laptopy, pierdały różne inne rzeczy. W każdym razie witam Was serdecznie. I dzisiaj odcinek, jak już wspomniałem... Będzie z konferencji. Co będzie? Tego nie wiem, bo to się dużo dzieje. Przed chwilą usłyszeliście Pawła. No i za chwilę Martin. Postaram się coś z nim nagrać, bo śpimy u Martina jedną noc. I potem nie wiadomo, gdzie śpimy, więc, więc tak to będzie. Zatem podcast nie tylko dla orów. Konferencja Polkaster 2015 ma być sztywno, ma być biznesowo, ma być bardzo poważnie, ale nie uprzedzajmy się, bądźmy dobrej myśli, dobrych chęci pełni. No i cóż, to tyle na początek i co się stanie tego, nie wiem. Posłuchajmy, posłuchajmy, posłuchajmy. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. że to wystarczy. No tak typowe masa krytyczna. Jeszcze <głos> powiedzieć powiedzieć dupa, <głos> dupa że... puszczać jakieś bąki Czego? Się, to się można było spodziewać. Tak, no. tak, tak, bo no. usiąść tak. Od na 10 mojej, lat mojej to pomóżce, samo. Od 10 lat to, to samo tak, Jedyny polski podcastek, który się raz. nie zmienia w ogóle. Nie, nie, nie wolno, no. nie wolno tego robić. Nie czyńmy tego. Nie Czego? Żeby... Ewolucja nie istnieje. Zgrzybieć, zezgrydzieć. Ewolucja nie istnieje. Zmienić się w starego pryka, co rozdaje na to. Nie chcę nic ale jak te te te te, te szorty się wrzynają, to ci się tłuszczyk wylewa. Jak no, mi tu pokażę, napisać, bo rano tłuszcz. zapomnisz. No, Dawidziński, e, dzięki. Dawidziński. O, Albert proszę, albo to cokolwiek. Dobra. Tak. Aha. To było wejście z Martinem. Bardzo, bardzo krótkie, no bo Martin jak już wspomniałem, nie zmienia się w ogóle i robi. Od 10 lat ciągle, ciągle to samo. A my cóż, już przeskakujemy do konferencji, już przeskakujemy na ulicę, to była chyba Ogrodowa. I cóż, czas zacząć konferencję, czas zacząć poważne nagrywanie. Antyterroryści się spisali, trzeba to tak. przyznać przejazd dla vip był zapewniony w miarę bezproblemowy, szybki miejsce parkingowe tuż obok prestiżowego kontenera na śmieci i wchodzimy zaraz na konferencję na której jesteśmy gwiazdami co prawda tylko jedna osoba z nas ma panel, ale reszta przejmie ja w domu mam parkiet to był niski dowcip <laughs> bardzo niski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 Zatem serdecznie zapraszamy na dzisiejszy podcast. Witamy Was w ogóle z pięknego miasta we mgle. Na szczęście jest mgła, bo to miasto e, jest tak piękne, że aż kuje w oczy. I, i tyle. I zapraszamy dalej w takim razie. Katarzyno, e, daj głos. Dzień dobry. Tak, mamy kobiety <laughs> i to jest podstawa egzystencji mężczyzny. Słuchajcie teraz podcastu nie tylko dla Ur Piewał dla was Martin z Masy Krytycznej. Dziękuję. Słuchajcie dalej. Podcastu nie tylko dla orów. Rewelacja. rewelacja. Po prostu rewelacja. Także witam jeszcze raz. Moje imię i nazwisko Sebastian Pytel. Będę miał przyjemność pełnić funkcję moderatora tego panelu. Panel to historia wybranych polskich podcastów. Podcasty autorskie, wzloty, upadki i wyciągnięte wnioski. Ja może sobie usiądę i oddam głos czym prędzej podcasterom. Może zaczniemy od, od Ciebie, Martin, i Twojego portalu Enklawa.net, który oprócz podcastów realizuje też wideokasty. No i myślę, że takie pierwsze pytanie no, musi dotyczyć tego, ile to kosztuje, nie tylko jeżeli chodzi o finanse, ale też o Twój czas, o Twoje zaangażowanie i życie prywatne, jak to przez ten podcast i Twoją... I twój wkład w niego to, to wygląda. No ty poważnie zaczniesz od tego, ile to kosztuje? To jest najważniejsze? To jakie pierwsze najważniejsze pytanie. No, no niestety nie pytaniem to by było, czy to jest fajne, czy ktoś to ogląda na przykład. Czy to, że to ktoś tak. ogląda, to już wiemy, bo myślę, że to są twoi widzowie, ja też sprawdzałem. Nie ja wątpię tak naprawdę. <grym> <grym> o ten klawy, tak? ile to kosztuje. To nic nie kosztuje, to się zwraca. Dlaczego to ma kosztować? To nie jest takie drogie. Czy znaczy chodzi o swój wkład, no, bo to jednak jest czas, który musisz poświęcić na przygotowanie, na samo, samo nagranie audycji. Nie, bo po iluś tam latach nadawania, po iluś latach y, przygotowywania całej tej infrastruktury informatycznej, to ja już mam wszystko gotowe. Teraz to ja te plony zbieram. No więc zawsze warto jest zainwestować coś na początku, dużo wysiłku, dużo pracy, a potem już jest łatwo i potem już idzie bezkosztowo praktycznie. No to tak ogólnie podejście w życiu dobre. Tak jak się robi podcast, nie najpierw przygotowujesz materiały, intra, podkłady, różne rzeczy, a potem jak już nagrywasz te 100 odcinków, to już jest łatwo. Nie? Okej, okay, dziękuję. Bo też zaczynałeś swoją karierę na, na YouTubie w momencie, gdy, gdy YouTube tak naprawdę dopiero się rozkręcał i może powiesz nam o swoich doświadczeniach związanych właśnie z tymi początkami. Na YouTube ma coś wspólnego z podcastingiem? W sumie. No, ale to były twoje początki. Prawdopodobnie to było jakieś doświadczenie, które. Nie, zyskałeś... początki to był podcasting, a nie YouTube. Pierwsze doświadczenie miałem z podcastingiem, dopiero YouTube był później, po tym. Ja nagrywałem piosenki w podcaście Masa Krytyczna, bo już mi się zaczęło nudzić gadanie głupot takich. Bo to było w czasach, kiedy podcast był po to, żeby ludzie, ludziom było wesoło. I podcasterzy wszyscy się znali, gadali ze sobą. Tak jak my się tutaj znamy. I także na przykład wasze podejście podcastowe, to ja w głowie nie kwalifikuję w ogóle jako podcasting. Dla mnie nie jesteście podcasterami większość z was. Tak brutalnie powiem, bo podcasting na początku. O, to starzy podcasterzy wiedzą o co mi chodzi. Bo kiedyś podcasting to, była, to był taki trochę klub. Ludzie się znali. Główną zaletą podcastingu było, był ten, była niska bariera między słuchaczem a nadającym. To było środowisko, gdzie się gada. Jeden z drugim opowiada. Teraz to się zrobiły takie programy autorskie, eksperckie, jak biznes, jak marketing, ale ten pierwszy podcasting, ten taki fajny, z klimatem, żywy, to było co innego trochę. No więc jak zacząłem wtedy te piosenki nagrywać też tak właśnie, żeby sobie pośpiewać, pogadać, kontakt mieć z ludźmi, to się zaczęły robić jakieś popularniejsze, a na YouTube to ja wrzuciłem zupełnie przypadkiem piosenkę, bo ja nie nagrywam do ludzi w podcastach. A wrzuciłem, bo jakiś konkurs był, nic nie wygrałem, ale za to milion odsłon mi się nabiło, bo nie wiem dlaczego. Nikt nie wpadł wcześniej, żeby piosenki na YouTube wrzucać. Na jednej z baletów już ponad 2 miliony, jak wczoraj. No może. Sprawdzasz takie rzeczy? Śledzisz mnie? S Stalker. Ziebie no. przygotować. Dobra. No więc tak naprawdę od podcastu się zaczął, bo jest fantastyczne ćwiczenie i fajnie też wyrabia, no, wyrabia umiejętność mówienia, słuchania też przy okazji, kontaktuje się człowiek ze swoimi słuchaczami. No, zakładam, że to jest taki podcaster, który ma jakikolwiek sukces, jak się nie kontaktuje ze słuchaczami, to raczej nie ma sukcesu. Mi się wydaje, że to nie za bardzo się da być niekontaktowym człowiekiem, a mieć jakieś, jakieś słuchaczy. No. Więc moje od podcastingu się wszystko zaczęło. Bez tego bym, ani by nie było YouTube, ani piosenek, ani żadnych konferencji, ani tego panelu. Podcasting jest ważną sprawą jednak. Mi się udało od podcastingu zacząć i będę promować podcasting. Dobrze, to bardzo dziękuję. Proszę, tu radio, przepraszam, Tu podcast, nie, nie tylko dla orłów. Mikrofonu nie mam. A to jest jeden agent. Nie czekaj, to on mi on zabrał. <laughs> Co, jakie było pytanie? Upadki. upadki i wzloty. wzloty. A, to co od perspektywy, jak się nadaje niedługo, to inaczej to wygląda, jak się nadaje 10 lat i po tysiącu odcinkach i po 10 latach już nikt nie zwraca uwagi na zwroty i, i wzloty i upadki, bo to jest normalna zupełnie rzecz i nikt już tak tego nie traktuje, myślę. No, przynajmniej, no ja nie traktuję. Um, Hugo się na pewno nie przejmuje, on się niczym ogólnie nie przejmuje. Łukasz się <śmiech> też nie przejmuje, bo już długo nadaje, nie? Znaczy, po prostu... To nie jest kwestia jakaś taka traktowania sprawy jako sukces albo porażkę, tylko bardziej pytanie kiedy skończyć, czy warto nadawać, czy mam motywację, czy, coś, czy nie warto czegoś innego zrobić, jakoś tak spokojnie się podchodzi, że kwestia doświadczenia, więc ja zawsze jak nowi nadający są, to ja się staram ich studzić, bo zawsze jest to, zwłaszcza w Polsce, taki zapał na początku robimy, zmieniamy świat, rozpierducha, milion ludzi, będzie, super będzie, a potem przychodzi adekwatny dołek i wszyscy mówią, nikt mnie nie słucha, nie ma sensu, nie ma tego, no więc trzeba wyrównywać ludzi i mówić, że rób dalej swoje i się nie przejmuj w ogóle, słuchalnością, oglądalnością, tylko rób swoje, no lub robić to, co lubisz, lub robisz to co już ma to sens, nie rób, rób to co lubisz robić i już, a nie zastanawia się nad sukcesami, mam jakieś w głowie jakąś straszną yy, obsesyjną pogoń za sukcesem, zamiast zwyczajnie się cieszyć tym co robisz, podcasting miał być przyjemnością dla tych co nadają, dla tych co słuchają i tak go traktuję i to daje najfajniejsze wyniki i wyniki nie mierzone w słuchalności tylko w radości zrobienia tego, ja mam fajną satysfakcję, Poznaję kupę ludzi, jeżdżę na konferencję, siedzę w panelu, bardzo jestem zadowolony, wodę mam, za darmo dostałem, super i już, słuchalność tam jest naprawdę drugorzędna. Może być ważna jak się na tym zarabia, bo się przekłada na pieniądze, ale podcasting nie wydaje mi się, że powstał na pewno, nie ten oryginalny, nie był po to, żeby zarabiać, to jest przy okazji. No, więc kwestia wzotów i upadków nie jest jakoś tak specjalnie istotna. Co bardziej kwestia przyjemności zrobienia tego, co się robi. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. Tak, e, słyszeliście, pan prowadzący był szalenie nieprzygotowany, szalenie nie wiedział w ogóle o co chodzi, w ogóle nie wiedział... E, o co chodzi z tym Martinem? Pewnie szybko przed konferencją znalazł jakieś pliki na YouTubie i pomyślał, że podcasting na się gdzieś w 2013, może 2012 roku. Oczywiście nie chcę tutaj krytykować, bo dokładnie z Pawłem Durajem, z którym się wybraliśmy na konferencję, widzieliśmy w co się pchamy, wiedzieliśmy jak ta konferencja będzie wyglądać, że będzie miała takie biznesowo-marketingowe, mocno można powiedzieć... Pachnące pieniędzmi podejście, ale mimo wszystko chcieliśmy się spotkać właśnie, pogadać i, i, i po prostu pokazać swoje ryjki. I tak jak przed chwilą słyszeliście, Martin mówił, że większość ludzi tam na sali podcasterami nie jest. Słyszeliście jakieś klaskanie, to były moje, prawice i lewice razem się składające. No i Martin miał rację. Jaki jest Martin, taki jest. Przed chwilą trochę go tam skrytykowałem, że pierdział i różne inne rzeczy robił. Ale rzeczywiście to, co Martin powiedział, to jest święte i od tego sobie pozwoliłem dzisiejszy podcast zacząć. I nie, absolutnie nie jestem na nie. Absolutnie wiedzieliśmy z Pawełem, w co się pchamy i absolutnie stwierdziliśmy, że możemy troszeczkę bydła porobić. Chociaż Paweł w swoim podcaście gdzieś tam się przechwalał że zrobiliśmy, zrobiliśmy tutaj, tutaj, a mówiąc szczerze, tak trochę zacznę od końca, że trochę się zawiodłem na Pawle, bo miał gdzieś tam coś powiedzieć, miał gdzieś coś tam się wychylić, miał gdzieś coś tam publicznie powiedzieć, że podcasting to jest coś innego, no i ja się tylko trochę wygupiłem, ale w dzisiejszym 34 godzinnym podcaście posłuchacie wszystkiego taki podcast na pożegnanie, można by powiedzieć, serii urodzinowej, bo to... Już ciągniemy i ciągniemy i ciągniemy, więc dzisiaj ostatni, e, drugi konferencyjny odcinek urodzinowy. A ja, cóż, e, zapraszam Was na spotkanie z przemiłym Hugo, który pozwolił się zwywiadzić. Tak się, tak się wyrażę. No i cóż, Hugo, znam nie fizycznie, ale, ale podcastowo właśnie od 10 lat i rozmawialiśmy o wielu rzeczach, robiliśmy wspólne projekty, robiłem okładki dla masy krytycznej, dla kontestacji, czy tam dla ich completely professional płyt, różne inne takie rzeczy, więc zawsze gdzieś tam się pomagało. No i tutaj nadarzyła się okazja, nadarzyła się okazja, że Spotkałem się z Hugo i pozwoliliśmy sobie zamienić kilka słów. Wywiad, nazwijmy to wywiadem, dość długi, ale tak jak powiedziałem dzisiaj, absolutnie nic nie tnę, absolutnie nic nie skracam, nie doklejam za dużo. Taki podcast po prostu z konferencji. No i cóż, tak jak Martin powiedział, będzie ciężko, będzie ciężko i większość z Was... Którzy tam byli na tej konferencji pewnie myśleli, że podcasting, jak go ja powiedziałem, zaczął się w 2010, 2011, może 2012, a to już jest prawie dokładnie 11 lat na po początku lutego, a może nawet w grudniu, rok wcześniej, bo ci Włosi, których nikt nie zna, oprócz Łukasza Wickowskiego, zaczęli nadawać, więc 11 lat polskiego podcastingu i... I trochę mi było właśnie przykro, że nie było takiego panelu, takiego panelu dokładnie skąd się wziął ten polski podcasting, jak to się zaczęło, bo było nas tam troszeczkę takich starych, był Witkowski, był Porys, byłem ja, Hugo, Martin, więc taka mocna piątka po raz pierwszy się spotkała, bo ja z większością, ze wszystkimi prawie oprócz Hugo się widziałem wcześniej. Więc tego mi brakowało, ale, ale y, Jeśli wpadniesz y, Jak to się mówi, między wrony, Kraczy, Jak i ony Więc y, ogólnie Nie ma marudzę, ogólnie strasznie fajnie było Się spotkać, strasznie fajnie było Zobaczyć y, niektóre ryjki Posłuchać, ale To nie moja historia Zatem lecimy z Hugo I lecimy z tymi urodzinami Słuchacie podcastu Nie tylko dla orłów Konferencja dzisiaj na temat 10 lat podcastu nie tylko dla Orów. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. przybył Hugo Kosiński, To jest człowiek, od którego trochę się uczyłem podcastingu. PL 2005. Wow. I... Kiedy to było? Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Bo chciałem się spytać Słuchajcie, dzisiaj, tak jak powiedziałem, dzisiaj na podcastu studentka Laura, zobaczmy, mnóstwo gości zaprosiliśmy. Jak Ci się podoba? Dziewczyny, catering, wszystko. E, no, Tylko no, poważnie, no, tak? No, poważnie, no. Nie, jak to podsumowujesz? Czy to nie jest te 6 sześć lat za późno, taka, takie spotkanie?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 Ostatnio dużo więcej, rzeczywiście, bo już kilkanaście procent. Ale wciąż jest... Ale a, tak, to, to generalnie jest jakieś takim medium dla, dla mężczyzn, przez mężczyzn robione. Nie wiem, na czym to polega, ale tak, tak jest. To po pierwsze. Po drugie, tutaj strasznie jest jakaś taka fobia na, na wideo mają. Właśnie, no, a podcast to nie jest wideo. Podcast jest audio. Ale, to, ale co, co stoi na przeszkodzie, żeby postawić kamerę nawet? Bo, bo ludzie lubią się gapić na czasem na gadające głowy. Chociaż ten gość nie robi nic innego, ale ma jakąś mimikę rzeczywiście to trochę może rozpraszać. Trzeba się tego nauczyć, że jesteś obserwowany i tak dalej, ale kurde, jeżeli, jeżeli w zamian za to, że postawisz sobie kamerę i nagrasz siebie mówiąc, mówiącego do mikrofonu, będziesz miał 8 razy więcej słuchaczy, to czasem warto, no, bo, bo takie taki u nas są przeliczniki, między innymi, jak tak, tak sobie patrzę, jeżeli ktoś ma tą audio tylko i ma, ma jeszcze wideo, ale nie jakieś montowane, po prostu najzwyczajniej po prostu kamera, jakieś tam proste światło i dlatego tutaj jest jakieś takie, no trochę takie sekciarskie zamknięcie takie, że że podcastowa, że tylko audio, że tutaj nie jesteśmy w ogóle pro wideo. Nie wiem jak ty, ale mnie trochę tam czasu dziapnął. I do, no. To do wideo cię do nie nadaje, nie? Ale. Czemu ja? jest? jest coś piękny, ładne. Nie, to właśnie ty, ty, ty masz genialny po prostu branding. Po prostu. Ja to jest mało tak charakterystyczny w tym momencie, a ty wiesz, byś od razu się rzucił w oczy, właśnie, jeżeli chodzi o kamerę. może trochę prawda, może więcej nie w tym wypadku. Przepraszam, przepraszam. Łukasz Witkowski, Polski Detroit kiedyś. E, ja o 16.30 przyjdę, koło 17.00. Także jeszcze porozmawiam. Dobry. A gdzie idziesz teraz? Muszę pójść gdzieś, a, wyjechać. Dobrze, żona nie, wie? Musi mnie nie być. Żona wie? Halo, żona wie? Ja to nie wie? Marzena wie? A Marzena nie. Aha. Tak, tak. Z radzieckim witkaski. Wracamy. E, wracamy do dyskusji. E, o, o co pytałeś właśnie? No nie, mówiliśmy o tym, że ja nie jestem ładny, a ty jesteś ładny. To, że ja jednak video, że, dlaczego nie wideo? że wideo jednak może być, bo, bo wtedy może by generowało większy ruch, większe, większe zainteresowanie chyba, nie? Tak, tak. Znaczy my, my, my tam w kontestacji mamy... Ci, którzy nagrywają wideo, to mają wideo, ci, którzy mają tylko audio, to tylko audio. I wiadomo, że rzeczywiście... A, kurczę, no, no nie mamy w Polsce iTunes. Znaczy, znaczy mamy, ale nie mamy w takiej infrastruktury, która rzeczywiście te podcasty w, w Stanach wypromowała, ponieważ to było proste. Można było sobie zaciągnąć łatwo. No, ale okej, okay, ja tak jakby tam wideo to tam pali palicho nie, nie ma tej infrastruktury rzeczywiście. W tej chwili no, większość ludzi ściąga rzeczywiście te podcasty, te Petrujki i słucha ich na komórce po prostu w drodze do pracy, do szkoły, w aucie rzeczywiście. no Czekam na ten moment, kiedy będzie ten internet komórkowy naprawdę nielimitowany, a nie, nie tylko tak, jak mówią teraz reklamy. Gdzie będzie gdzie te, w tych, no nie wiem, radio w aucie, będzie wreszcie będzie można sobie puścić normalne radio Wi-Fi, można sobie normalnie zaciągnąć jakiś plik, e, tym bardziej, że naprawdę już te e, no, autowe rozwiązania są dużo, dużo fajniejsze, żeby to, ta kontakt z internetem był, był cały czas, non stop, żeby można było sobie w komórce cały czas zaciągnąć, żeby ludzie nie myśleli, czy a jak ściągnę 100 megabajtów, to czy mi się szybko transfer wyczerpie, bo teraz ci się trochę wyczerpie po takich paru akcjach niestety, ale, ale no, także tutaj myślę, myślę, że rewolucja przyjdzie dopiero za rok, za dwa w Polsce, w polskich warunkach, później jeszcze będzie chwila na dostosowanie aplikacji do, do, do tego nielimitowanego naprawdę ruchu, i ci ludzie naprawdę zaczną słuchać myślę tych podcastów. Takie mam wrażenie, że właśnie że, że się obudzą. Ale że... że po tych 11 latach prawie w końcu coś ruszy takiego komercyjnego. Czy to się w komercji przerodzi, bo my zaczynaliśmy tak, naprawdę, nie powiem, że garażowo, ale, ale skromnie, nie? No ja pamiętam, to jest taki, tak było. No, to były ludzie, którzy na początku podcastingu albo A chcieli cię wygłupiać, mhm. albo B... Mieli jakąś taką misję, ideologię do przekazania, więc były jakieś takie chrześci... ja, ja, ja to to, ale chrześcijańskie, polityczne, społeczne no. takie podcasty, nie? To się... Ludzie się potem zniechęcają jednak, były to jest męczące, a jak, jak, jak to nie przynosi jakichś pieniędzy, ja myślę, że już jest trochę komercyjnie, no, to co tam mówiłem na swoim panelu, no to teraz jakby się trochę powtórzę, że dwa tygodnie wcześniej gadałem z człowiekiem i z jednym z nadających w kontestacji, i on mówi, że to, to jest dla niego najtańsza forma zdobywania klientów, że później ludzie przychodzą i przez radio do niego, albo ci, którzy nie przez radio, ale go googlują i patrzą, że aha, nagrał tam kilkadziesiąt audycji, przesłuchają ich, zna się na rzeczy, kurde, to może warto z nim współpracować, albo warto zainwestować tam, bo tam chce się z nieruchomościami, jak ma temat, e, więc nie, maj, mają mniejszy opór przed e, powierzeniem swoich 50 tysięcy złotych człowiekowi, który, wow, ten gość już od dwóch, trzech lat coś nadaje, powiedzmy, dba o swój wizerunek, nie ukradnie mi raczej tych pieniędzy, bo to bo jest dla niego wa ważne nazwisko, twarz i tak dalej, niż jak ktoś, nie wiem, przychodzi na z ulicy albo, nie wiem, z folderu, że, przepraszam bardzo, to pan zainwestuje w, moją, w, w, moją, w mój interes 50 tysięcy złotych, no i budzi pewną nieufność to buduje zaufanie. I to, i to nie muszą być w wcale w tej chwili bardzo duże liczby. W tej chwili jakby tam u nas jest na każdy odcinek jest od kilkuset ściągnięć do kilku tysięcy. Zależy od, od, od audycji i jej popularności. I nawet ci, którzy mają po kilkaset właśnie na, na odcinek, czyli powiedzmy tam mają nie, tam x tysięcy powiedzmy tych miesięcznie odbiorców, no to im się wciąż opłaca to robić. No, oni przekazują swoją wiedzę, jakieś tam bieżącą wiedzę o nagrywaniu muszą tylko posiąść. Le leciutki montaż, oduczyć się wszystkich tików nerwowych e, e, e, no i, i tak dalej, ale to się da naprawdę bardzo szybko zrobić, a to później jeszcze bardzo fajnie się odbija przy pu wystąpieniach publicznych, e, bo jest dużo prościej umiejąc intonować głosem, później nauczyć się pewnych scenicznych jeszcze odruchów, niż na odwrót, niż umiejąc świetnie gestykulować i chodzić po scenie, ale nie móc się wysłowić jakoś tak merytorycznie, to już jest dużo trudniej się nauczyć w drugą stronę, takie mam wrażenie. Wtedy to jest strasznie sztuczne. Jak, jak sobie kiedyś patrzę jeszcze... Okay, sorry, tak się przedłużam. trochę Mam czas. czas. Nie będziemy jeść. Jak sobie patrzę właśnie na, na Toastmasters, tak? Bardzo lubię, bardzo mam wielu fajnych znajomych z, z tej organizacji. To jest taka organizacja, która uczy publicznych wystąpień. byłem nawet członkiem, chyba nawet jestem. Publicznych wystąpień, ale, ale kurczę, tam większość ludzi jednak y, jest strasznie sztuczna. Widzisz tą sztuczność i to są ci ludzie, którzy generalnie... Tam rygor jest na tych spotkaniach, nie? Wszystko co do minuty. Nie, dokładnie. No. Strasznie dba się o formę. Zaryzykuje twierdzenie, że większość tych ludzi nie ma niczego do przekazania ale uczy się to fo formy jakiejś. Wobec tego wygląda to niesamowicie sztucznie. Lepiej popełnić kilka błędów, żeby to wyglądało naturalnie, żeby to było naturalne, żeby naprawdę było coś, coś do przekazania, e, żeby coś można było swoim nie wiem, wiedzą, doświadczeniem przekazać innym. I tu myślę, że się bardzo przydaje nagrywanie właśnie tych podcastów. Najpierw zaczę zaczęcie od formy audio, a dopiero potem sobie jakby rozwinięcie w jakieś tam w czy wideo, czy, czy w, w występach publicznych, czy tam, no, do czego to się przy przydaje. Chociażby no, przy prowadzeniu prezentacji w firmach, no to, kurde, czy no bardziej biznesowo do wszystkiego podchodzisz. Nie? No, ja, trochę ja, tak, wiem. Ja, ja z Witkowskim ja jesteśmy trochę, Łukasz już mniej, ale ja wciąż dalej robię sobie, ja, ja czasem nie, nie, nie, nie, niepoważne rzeczy, nie? ty, ja ty jednak z tego kasę, a ja nigdy z tego złotówki nie wziąłem, Raczej raczej nie? ale wiesz, czy, znaczy, czy, czy, czy robię kasę, znaczy, to, jest, to, jest, to jest ten sposób, że... No nie mówię, że miliony, ale no, żyjesz z tego, nie? No tak, no żyję no. z tego, no to każdy, każdy, każdy z czegoś musi żyć, tak, to po pierwsze. To jest eee, ory, pomysł na życie. No mam pewnie, znaczy mój pomysł, no, to jest jakby tam pewna konsekwencja, zawsze ch chciałem e, nie przerywać e, tego co, e, znaczy, nie, znaczy, nie chciałem zarabiać pieniędzy na czymś, czy, na czego, czego nie lubię, a to, a to lubię robić, więc sobie tak e, to zrobiłem, e, że tam e, że jakby stworzyłem sobie reklamodawcę dla kontestacji właśnie edukatorium.pl, mhm. serwis. E, ale, ale, ale de facto później, jakby prowadzenie radia, bo okej, okay, prowadzenie podcastu to jest jedna rzecz. To tutaj, tutaj mogą i mówić, a to mnie nic nie kosztuje, bo przychodzę sobie tam na godzinkę w miesiącu, czy w tygodniu, no, może w tygodniu, nie? Jakiś tam mikrofon kupię za 300 zł i tyle. Okej, okay, ale jeżeli masz radio, <laughs> które ma 30, powiedzmy, nadających jednocześnie, które ma kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, które musi... Uh, nie wiem, opłacić systemy mailingowe, który musi opłacić kilka serwer, serwerów, żeby to się tam po pierwsze działało, po drugie się jakoś duplikowało też, żeby, żeby nie było ten, okej, okay, to też są bardzo konkretne koszty, no, nie wiem, jeden głupi VPS albo jeden głupi dedykowany serwis, to, serwer to jest kilkaset dolarów miesięcznie. To wiesz, zianko to zianko, jakieś tam 30 domen, które pracuje reklamowo na, na, na, na całość, jakieś tam obsługa fanpage y i tak dalej, no z samych takich czysto kosztowych takich, no, nawet nie, nie, nie mówiąc o tak zwanej pensji, nie, tylko mhm. czysto takie kosztowe rzeczy, to już wychodzi przynajmniej kilka tysięcy złotych miesięcznie. No to, mhm. kurde, no to teraz ktoś mi może, może powiedzieć, no ale ty robisz na tym kasę, no, no bo muszę, bo jakbym nie robił, to no po tak, prostu to ktoś no. musi jakby to, to sfinansować, no. Tak no i... Dla ciebie podcast, jest jakby e, pracą, a dla mnie jest to przyjemnością, o tym mówię. Czy też, też jest, też jest to przyjemnością. Tak, to też, tak. Dla tak, mnie tak, jest, jest... jest to przyjemnością, bo pracuję za kacę jako grafik, a ty mm. jest no dokładnie... i... I przy okazji, tak. Pieniążki. I ja przez wiele lat, no. wiele lat jakby też robiłem, no. po, po pracy, nie? No, uh -huh. Pracowałem w portalu internetowym, uh -huh. potem robiłem jakieś tam zlecenie i tak uh -huh. dalej. E, no, ta stacja. I następ... I inne rzeczy z tak, tak. Następuje taki moment zawsze, jak, jak się coś robi. No, nie tak, hmm. nie wiem, to startupem, hobby, firmą, czy, czy jakkolwiek inaczej, kiedy musisz przeskoczyć, albo idziesz w fulla już w to i wtedy to fajnie rozwijasz albo ta in inicjatywa przestaje się rozwijać, no bo już więcej czasu jakby nie poświęcisz na to, bo to, to jak wiesz, trochę mamy, żyjemy w trochę, ja podpatruję czasem jakieś amerykańskie, e, może nie, nie amerykańskie, angielskojęzyczne środowiska, no i kuś, dwa, że tak powiem, to jest zupełnie inna skala działania, nie? No w momencie, kiedy masz e, w Polsce masz tak ten Powiedzmy, target, nazwijmy to, potencjalny. Te 40 parę milionów osób na świecie mówiących po polsku, z czego internetu używa tam, powiedzmy, 20 parę, nie? Czy 30 nawet milionów. A z drugiej strony masz świat angielskojęzyczny, gdzie masz, nie wiem, lekką ręką licząc 3 miliardy ludzi na świecie. No to kurde, to, to, to robienie naprawdę czegoś zupełnie w, bardzo, bardzo, bardzo niszowego po angielsku potrafi spowodować, że jak patrzę na ten sprzęt niektórych tych nadających, ja pieprze, to wiesz, oni dziesiątki tysięcy dolarów na samo studio, wiesz, wywalili, nie? Okej, no ale taki mamy, ale jakbyśmy pewnie byli, nie wiem, Czechami, byśmy mieli jeszcze mniejszy rynek wtedy. Czecha, w ogóle sprawdzaliśmy gdzieś ostatnio. Tam prawie w ogóle nic. Tak czy Hugo Kasiński, człowiek, który tworzył polski podcasting od zarania dziejów, od się chyba czwartym, może... Ja nie trzecim teksterem, nieważne. Jakoś tam, yo, jakoś, tak, jakoś, tak, tak, jakoś na tym. W każdym sposób, razie powiedzmy. słuchałem Ciebie, zanim zacząłem coś nadawać yy, i fajnie, że się spotkaliśmy dzisiaj po latach. Dzięki, dzięki nie. Dlatego też między innymi przyjechałem, żeby zobaczyć swoją yy, wredną gębę, jak to kiedyś yy, w jednym z filmów mówili, Italii, Witkowskiego i Kozielskiego i różnych innych i to chodzi no. czasem, że Myślę, że ok, możemy sobie tam nadawać, pisać do siebie maile, pomagać sobie, bo to sobie tam na początku pomagaliśmy, robiłem wam graficzne, nigdy co mnie nawet nie, nie gadaliśmy jakby tak na żywca, ale mówię, przyszedł czas po tych 10 latach, żeby spojrzeć sobie w oczy i... Przyszedł i... ci zapłacić za to tak, te teraz. Tak, tak, I sobie w oczy i powiedzieć, że to fajnie było i, i... i tyle. No. Nada... Nadawajmy dalej, no. Nadaj... nadajemy się. Ciąż. Tak. No. I wpadajcie na kontestację. Tak, wpadajcie na kontestację. Duży, ogromny polski serwis tam nadaje. Twoja ulubiona audycja w kontestacji? No i nie to oryginalny, bo ostatnio mieliśmy ten contest camp, taki nasz coroczny mm -hmm. zjazd i tam też padło takie pytanie i połowę głosów Janek Fior mm -hmm. jednak, jednak zgarnął, także... No, Magalana, fajnie. Proszę? On ma, tak. on ma fajne poglądy. Wszystko jedno, o, o czym gada, to przynajmniej nie jest nudno nigdy, nawet jak się z nimi zgadzasz. Także Janek Fior. Dla Kamil Cebulski ma super merytoryczne z kolei wywiady, mm -hmm. według mnie, i takie właśnie naturalne, więc mm -hmm. też te też, ale te, te, te, to są jakby dwa najstarsze takie, dwie, dwie najstarsze nasze audycje, czy podcasty właśnie, nie, jak, jak to nie, nie nazwać. A cała reszta jakichś takich świeżych świeżynek się pojawia w ostatnich miesiącach, więc nawet ja, ja nie mam czasu wszystkich ogarniać i, i słuchać. Także te, jeżeli, jeżeli na początek to weźcie, włączcie sobie właśnie Janka Fiora, Kamila Bruskiego wam się spodoba, to włączcie się na inne. Dobra, to tyle, zasła nam w twarzach, chcemy coś zjeść, chcemy coś wypić, przerwa konsumpcyjna i, i wrócamy z następnymi gośćmi. Później. Dzięki, Hugo. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Do usłyszenia przede wszystkim. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Ale kierownikiem podcastu, tak, cybercyber. -cyber. Dobrze, dziękuję. Marcin, mam takie pytanie hej, hej. a propos twojego serwisu Kontestacja, bo ty sam nazywasz to radiem, a nie podcastem. I tutaj chciałbym zapytać o taką delikatną różnicę między podcastem a, a, a radiem. Nie, nie ma. Jest o sposób przygotowania, o ilość osób, która ci pomaga w, w, te, w tej pracy. Jesteś... Radio kontestacja, dlatego się nazywa radio, ponieważ y, wtedy nas poważniej traktują. A to jest kwestia semantyki. Jak, jak powiesz komuś, że robisz podcast, to gość najpierw wygoogla, co to jest ten podcast, potem musi poczy, poczytać. No komando, no, nikt nie używa tej nazwy jakoś tak szeroko. A jak powiesz radio, to masz. Jakąś nie wiem, szufladkę, ok, radio, czyli można sobie puścić, czyli coś tam, coś puszczacie muzykę. No, nie puszczamy, gadamy całą dobę, nie? E, więc to tylko dlatego. Po prostu ludzie poważniej traktują coś, co się nazywa radio. I bardzo wiele rzeczy można poważniej nazwać, i wtedy jakoś tak się inaczej traktuje. Nie wiem, jeżeli. Jak, jak nazywasz na przykład coś, bo mamy takie audycje, które są właśnie to, co Martin mówi, te nie takie jak kiedyś były, że się tylko wydurniamy, tylko są takie bardziej szkoleniowe, biznesowe, takie bardziej pro, pro przedsiębiorcze. Między innymi Andrzej Burzyński jest tutaj jeden z naszych nadających. I Jarek tutaj też jest tam z tyłu. I można nazwać coś na przykład audycją, i wtedy to musi być za darmo. A można na przykład coś nazwać, nie wiem, szkoleniem i wtedy można to już sprzedawać. A to jest też kwestia semantyki, bo treść może być dokładnie ta sama w obu miejscach. Także to tylko dlatego jest radio. Ja jeszcze chciałem dopytać o ten wkład, o osoby, które ci pomagają przy, przy tworzeniu radia. Wiesz co, no w tej chwili mamy w kontestacji jest około 30 audycji. No to od każdą z nich przygotowuje przynajmniej jedna osoba, czasem więcej. Wokół tego jest jeszcze zbudowana jakby sieć pomocników tam gdzieś w terenie. Oprócz tego, no ja, ja jakby pracuję tam pełnoetatowo, tak można powiedzieć w cudzysłowie. Mam jeszcze jednego takiego szefa operacyjnego, który też pracuje pełnoetatowo. Nie wiem jeszcze kogo tam, Możemy księgowych, nie, bo mamy, mamy dwie spółki w Wielkiej Brytanii, które to wszystko obsługują. Sam sobie musiałem reklamodawcę stworzyć dla, dla, dla radia, bo i nasz radio w reklamodawców nie, nie przyciągało ani te audycje prawie w ogóle. Sponsorów też bardzo malutko, więc ja musiałem stworzyć z kolei serwis edukatorium.pl, który się zajmuje wideoszkoleniami właśnie i który jest jakby naturalnym reklamodawcą dla, dla tego radia, który to, który to utrzymuje. Bo to nie jest bezkosztowe, jak Martin mówi wcale, bo, bo moje koszty to są około kilkanaście tysięcy złotych, żeby to wszystko miesięcznie obsłużyć, więc to są takie, to są takie koszty, które w, no, trzeba wyłożyć ten co, co miesiąc. Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit! Oh my god! Łukasz Witkowski. Czarna kawa z czarnego Detroit? Nie, nie, nie, nie. <śmiech> z nie, nie z Czarnego Detroit. Z pytałem właśnie, bo mi się tak. bardzo podobają właśnie te aha. wzorki i zawsze A, się tak. zastanawiam jak to się robi. Te A, bardziej skomplikowane tak. są, są yy, na szablonach. Aha. A to robi się bez wkładania czegokolwiek, tylko samo, samo, samo, samo Bardzo dziękuję. Tak, Łukasz Dzień teraz pije kawę i nie wiem, czy uważacie, ale to jest podcast, niestety. Nie możecie go zobaczyć, ale Łukasz ma wzorek w... serduszku. Nie w serduszka. To jest twarz i chmurki, takie chmurki, logo polskiego Detroit. Takie. A, no, tak, no, to, no, to może rzeczywiście, masz ma rację. Więc to takie właśnie e, klimaty. Łukasz, spotkaliśmy się tutaj z okazji 10 dziesięciolecia podcastu Nie Tylko dla Orów. Jakiś wykład e, tutaj e, inni prowadzą, jak to podcast Nie Tylko dla Orów jest fajny, fantastyczny. A my tutaj weszliśmy, jak to się mówi, nowomodnie na backstage. Chciałem się spytać, e, te dziesięć lat podcastu Nie Tylko dla Orów, e, how do you...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 Minusem. Na pewno było parę takich momentów, czy chciałeś takim sprysk, masz teraz możliwość, tam ci tutaj coś dogadałem, coś powiedziałem, że nie. jesteś nieładny ładny ode mnie, albo coś. Nie. To wiesz, no, ja myślę, że wszyscy twoi słuchacze wiedzą, u, jaka to jest wiesz, szydera, trolling i, i podejście do, do nie tylko słuchaczy, ale też innych podcasterów i to jest słodkie, to nie jest wiesz nic takiego, żeby że trzeba by się było lać czy przywiązywać się do, się, do jakiegoś słupa i batożyć. Eee, nie, myślę, że nic takiego. No, może mi się jedyne nie podobały zdjęcia, które robiłeś w Detroit, na przykład jak język wywaliłem i Aha, później no, byłem tak. na głównej stronie Twojego magazynu. Bo, wiesz, w tym numerze, który jeszcze tak, tak, tak. chyba za, za miesiąc go wydajesz, tak, z tego co pamiętam. Takie No, wspomnienia z przeszłości. No to właśnie, tak, pyszna tak. kawa. Super, ja kawę nie mogę pić, mam wysokie ciśnienie. Ale ostatnie pytanie, nie przedłużajmy, bo mamy mnóstwo gości, widzisz się w podcaście. Chciałem się spytać, jak to było na samym początku, że jak ja do napisałem list, że jestem miły, fajny, sympatyczny, aczkolwiek bardzo skromny i chcę zostać podcasterem, to Ty mnie przyg przygarnąłeś pod swoje skrzydła i powiedziałeś, mm, z tego człowieka coś może być. I teraz po 10 latach yy, coś wyszło z tego człowieka. na. E, Filip... E, to było, nie nie, nie miałeś takiego momentu, że pomyślałeś, że nie, ja nie pomogę mu, bo on chyba może być Tak, to ten, to ten Filip, który to. na pewno będzie fajniejszy ode mnie. Szczerze, bardzo się cieszyłem zawsze, jak wiesz, jak ktoś pisał i ty zresztą też wielu, wielu podcasterom pomogłeś. Myślę, że to było normalne, bo wtedy wszyscy rzeczywiście podchodziliśmy do tego jako coś totalnie nowego i, i zależało nam na tym, żeby jak najwięcej osób zaangażowało się w ten ruch. To było tak dawno, że, że, że nawet nie pamiętam tych maili, ale, ale myślę, że e, nie były takie najgorsze, skoro zainteresowałeś się, a nie rzuciłeś tym w cholerę. E, no a później to sam uskuteczniałeś, że też przecież wiele, wiele osób to właśnie Tobie zawdzięcza e, początek tej, tej, tej przyjaźni, czy, czy relacji z, z, z mikrofonem, z podcasterami. Także gratuluję. Jak oceniasz, ostatnie już pytanie na pewno, jak oceniasz dzisiejsze spotkanie, jak catering, jak dziewczyny, jak w ogóle, ja słyszę, że zegarek Samsunga dostałeś taki na rękę, który pokazuje cyfrowo właśnie wszystko i podcasty masz tam w tym, i widzę tak, w tak, tak, tak, wszystko. Chciałem pytać właśnie, jak, jak, jak to spotkanie dzisiaj się oceniasz? To tak? znaczy, mam powiedzieć, tobie pogratulować za to spotkanie, czy komuś innemu? No, powiedz, to, to jest, jest off the, the record. Wszystko idzie, uh. u mnie się nic nie wycina. Spotkanie jest świetne, Polkaster 2015, hmm. oczywiście Filipa dziesięciolecie, dziesiąta rocznica podcastu, ale, ale generalnie, nie, mówiąc już, już totalnie poważnie. Ty też miałeś budycję w czerwcu, w tak, tak, trochę tam przegasłeś no, na końca, ale też ci trzeba oddać no, honor, No to tak tego, to całować się będziemy później. No, z tyłu, z tyłu, tak, Może tak, tak. rany widzę cię tam. Tak, a to tu, ale nie, konferencja super, naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu się komuś udało to zrobić tak, jak powinno być zrobione, że rzeczywiście różni ludzie, słuchacze, nie tylko ci, którzy nagrywają i, i jestem pod wrażeniem, że, że, że tak to właśnie wygląda. No dobrze, kończymy. Ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie, czy nie jesteś zły, że my tego nie zrobiliśmy te 10 lat temu, może 7? 6? Takiego, no. takiej imprezy nie. No. Nie, myślę, że wtedy było za wcześnie i za bardzo się przejmowaliśmy tym, jak podcasting powinien wyglądać. Po prostu nie daliśmy temu wolnej ręki, tylko rzeczywiście zastanawialiśmy się kto, co, jak. Za bardzo to chcieliśmy jakoś ustrukturyzować i, i... dobrze, trzeba było 10 lat, świetnie. Mamy podcasting 2.0, 3.0, wszystko jedno. Jest to już tylko i wyłącznie narzędzie moim zdaniem do tego, żeby przekazywać jakąś tam treść, a nie na zasadzie, że dorabianie jakiejś ideologii. Super. Pozwólmy, pozwólmy młodym się bawić i... i, i... No, my byliśmy trochę ideologami chyba, nie? Tak, za bardzo. A no, myślę, no, że, no. Wiesz, że ludzie po prostu zobaczyli, że to jest coś, takie, takie same narzędzia jak blogi czy no, cokolwiek innego, relacja wideo, no. YouTube, tego typu rzeczy. Po spotkaniu mamy Mały Raut i potem wracasz oczywiście do Detroit pierwszą klasą. Łukasz, dziękuję Ci za <głos> spotkanie i postrój marzenę, którą tęsnie. Ostatnio montowałem podcast dla Orus z promosami i było właśnie boski głos marzeny. I trochę liczyłem, że będzie tutaj. Może Markus by przyszedł na chwilę. No, się. Zdziwiłbyś się, jakby tutaj Markus wpadł. Ja no. tak się zastanawiałem, że może coś powiedzieć, jakieś tam sygnałówki min ponagrywać. No ale... no ale zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Naprawdę bardzo no. Ci dziękuję też i no. za to, bo, bo fajnie, że... Jak przyjechałem, to przyjechałem na moje 10. obrony. A, sorry, tak, no, sobie no, no, tak to sobie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo i <laughs> do usłyszenia i pogadamy z jakimś następnym moderatorem. Mamusia prosiła, posłuchaj córeczko Radia Maryja, a ja mówię, że wolę podcasta z polskiego Detroit i basta. Łukasza. Cześć. Łukasza. cześć. Twoja historia jest tak naprawdę niesamowita. Wyjechałeś do, do Detroit, zacząłeś tam nagrywać podcast Polski Detroit, Polish Detroit. No i zdobyłeś międzynarodową nagrodę dla, dla podcasterów. Pytanie, jak do tego doszło? Jakie były tego początki? No tak, wyjechałem do Detroit. Rzeczywiście tam nie było wśród mediów polonijnych ciekawe inicjatywy, która by mówiła o, o tym, co się dzieje w Detroit, w języku polskim, o kulturze, o historii i w 2005 roku postanowiłem, że rzeczywiście podcast jest tym medium, które, które mógłbym wykorzystywać, żeby informować Polaków w Detroit o tym, co się dzieje. Nie na zasadzie informacji politycznych z Polski, ale rzeczywiście lokalne informacje dotyczące Detroit, niekoniecznie życia Polonii tam. No i powoli to się rozwijało. Później się okazało, że jednak bardzo bardzo dużo też mam słuchaczy spoza Detroit, ludzi w Stanach, ale o wiele więcej osób słucha o Ameryce w Polsce. Dostawałem też maile no, z całego świata od ludzi, którzy uczyli się języka polskiego, czy od ludzi, którzy mają polskie korzenie i bardzo podobało im się to w moim podcaście, że mówię w miarę czystym językiem polskim, w miarę powoli, no i w ten sposób oni biegając rano, w swoich słuchawkach mogą podszkalać się z tego języka polskiego. No, zresztą bardzo ciekawa sytuacja, kiedy już wróciłem do Polski w 2010 roku. Byłem w ambasadzie amerykańskiej na w, obchodach, w domu ambasadora Stanów Zjednoczonych, na obchodach Święta Niepodległości, no i Jata ambasady przyszedł, przedstawiliśmy się sobie, porozmawialiśmy chwilkę, no i spytał, czy ty jesteś Łukasz Witkowski Detroit? Ja mówię, tak. No bo wiesz, bo tutaj kilka osób od nas, kiedy właśnie rano biega, słucha twojego podcastu, bo w ten sposób no nie chodzimy tylko i wyłącznie na lekcje języka polskiego, ale też rano w słuchawkach tak, tak szkolimy To była bardzo, bardzo miła rzecz. No i też, tak jak mówię, no nie tylko ludzie w Detroit, ale też w Polsce. A, a jeśli chodzi o twoje pytanie, o tą nagrodę, no... Dostałem tą nagrodę, ale myślę, że tutaj z tych starych podcasterów to chyba nie ma nikogo, kto, kto, kto, kto by nie dostał tej nagrody. Martin coś tam wygrałem, ale ja nie wiem, czy... No właśnie. No bardzo byliśmy dumni z tego, że ktoś w którymś momencie zaczął organizować konkurs i, i rzeczywiście może w jakiś sposób stymulował ten polski podcasting. Przez to, że, że, że były jakieś głosy bardziej popularny stało się więcej słuchaczy. No ale myślę, że no, tak dużej wagi do tego konkursu bym nie przywiązywał. No oczywiście jestem dumny, bardzo dziękuję za tą nagrodę, ale, ale myślę, że wielu z nas też dostało. Okay. Chciałem się zapytać tak Was wszystkich o taki moment, nawiązując do tematu, czyli wzlotów i upadków. Czy, czy, czy mieliście takie, takie momenty właśnie e, upadku e, lub, lub wzlotu, gdzie, gdzie poczuliście, że to na, naprawdę zaczyna działać? Ja myślę, że taki, takie takie kryzysy to miałem co tydzień, a ja co tydzień nagrywałem i w niedzielę, kiedy miałem wypuścić ten kolejny odcinek, a przez dobre 7 lat robiłem to raz w tygodniu, to w każdą sobotę myślałem, no jestem nieprzygotowany, albo no raz na jakiś czas, no mi się nie, nie chce mi się, nie mam czasu, ale później dochodziłem do wniosku, że no jednak jeśli jest ileś tam setek, czy nawet tysięcy słuchaczy, którzy czekają tak naprawdę, przyzwyczaiłem mi do tego, że co niedzielę będą mieli nowy podcast, w swoim odtwarzaczu, czy na swoim komputerze. Teraz ich zawiodę, no troszkę będzie to wyglądało niefajnie. No, największy upadek myślę, że sprzed trzech lat mojego podcastu, kiedy no, po prostu już przestałem mieć motywację do tego, żeby nagrywać raz w tygodniu. No i teraz nagrywam raz na. 6 miesięcy, 12 miesięcy. Także mój podcast kiedyś rzeczywiście był popularny, był yy, cyklicznie yy, publikowany, nagrywany. No teraz ja już jestem raczej takim starym podcasterem, który jest na emeryturze. Jesteś ciekawy świata? Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu, polskidetroit.com przejdziesz się ulicami tego miasta. A w wideokaście .pl. będziesz mógł je zobaczyć. Oh yeah. Zapraszamy. Krystian, mój irlandzki przyjaciel. Zaprosiłem go dzisiaj na konferencję z okazji dziesięciolecia podcastu Nie Tylko dla Krystian, powiedz mi, jak dzisiaj Ci się podoba na konferencji? Czy był dobry catering, czy wykłady na temat wyższości podcastu Nie Tylko dla Orów nad podcastem Made in Island, Przemka Szupaniuka? Czy to wszystko na przykład się trzyma kupy? Jak, jak w ogóle... Znajdujesz, jak to się mówi, panie Jeszcze raz powiem, how do you find e, dzisiejszą konferencję na temat e, dziesięciolecia najlepszego, najsympatyczniejszego podcastu, nie tylko dla znaczy, Znajduję bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Podoba a. mi się tutaj. E, o cateringu nie słyszałem, szczerze mówiąc. E, a, znaczy, a byłem, byłem tak, no, znaczy ja mam, ja mam catering ze sobą w pasce 20 a -a. sztuk, także... A -a.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 jakby to jest rzecz wtórna. Jeżeli pojawią się przy tym pieniądze, przy okazji jakby tego, co robisz, to jest OK. Ale jeżeli yy, siadasz za mikrofonem po to, myśląc, jakby już kalkulując, ile na tym zarobisz, ile musisz włożyć, ile, ile stracisz, ile jaki będziesz miał zysk, to, to, to jest znaczy, może dla kogoś coś jest to OK, w porządku. Ja tego nie będę, może nie, nie tak. Krytykuję to. Ja, robię, ja, wiem, bo ja wiem, że masz takie poglądy jak ja, z, kimś z innymi nie gadam kto ma inne poglądy. Tak, Dobrze, w, w, wkurza mnie to mówiąc delikatnie, w, w jakim sensie, że ja bym tego, ta, w ten sposób do tematu nie podchodził. Zdarza mi się zarobić na tym, co robię, Zresztą, no, jako bloger utrzymuję się od 7 czy tam 8 lat. Pierwsze jakby moje wpływy z blogowania były jeszcze w Irlandii, na moim blogu Ireland from a Polish Perspective, czyli dzienniki irlandzkie Mac -Kozera. ale jak mówię, przede wszystkim liczy się pasja, jeżeli pojawiają się z tego pieniądze dodatkowo, fajnie, super, ale jednak, no, no. chyba jakbym nie miał z tego kasy, ale bym to robił. To jest tak jak z no jestem muzykiem, który ma na koncie kilka płyt, miał okres, kiedy zarabiał z tego, powiedzmy, jakieś przyzwoite pieniądze. Słyszałem, że z Metallicą nagrywasz w przyszłym tygodniu jakąś płytę. Nową. Tak, na grzebieniu. Tak. Y I miałem okres, kiedy na tym zarabiałem, teraz na tym nie zarabiam. Ale dalej gram. Jeżdżę do ze zespół w Poznaniu, z Łodzi, co, co dwa tygodnie, wsiadam samochód, jadę, spotkać się z przyjaciółmi, grać muzykę, którą lubię, jeżdżę na koncerty, do których dokładam tak naprawdę kasę. I oczywiście może się zdarzyć jeszcze znowu jakiś super strzał, że znowu zaczniemy tam zarabiać, będzie super. Ale niezależnie od tego, czy tym zarabiam, czy nie, robię to, bo to jest moja pasja. Tak jest jakby no, z tym założeniem podchodzę do tematu. W ogóle. Podobnie jest z podcastami, podobnie jest z blogowaniem, chyba ze wszystkim. Christian prowadził blog w moim czasie, jak ja byłem w Finlandii, i Irlandki i grzebałeś w ziemi, czyli byłeś archeologiem. I słyszałem, że wykopałeś kości sławnego Waliczyka, czyli świętego Patryka, czy to prawda. <śmiech> nie, świętego Patryka nie wykopałem, ale znowu grzebałem w śmieciach po Robercie Brusie, który, czyli Aha. późniejszym królu Szkocji, który yy, spustoszył kawałek wschodniej Irlandii, dokładnie okolicy Tail pomiędzy Carlo a e, może jak tam Aneis miejscowością tam spalił, puścił z dumem kilka wsi. Aha. I, I co w i... śmieciach było coś fajnego? Monety, Aha. trochę śmieci takich się. Tak, tak, inne, dokładnie. Tak. Zgadza się, zgadza tak. się. Czyli numizmatycy belgijscy pozdrawiają <laughs> e, wszystkich, którzy zbierają obrazy Moneta. Dziękuję Ci za to spotkanie i fajnie Cię spotkać spojrz... spojrz... Fajnie się spotkać po tylu latach, bo się znaliśmy jakby blogowo. Blogowo, dokładnie. Tak, Gdzieś tam Ty pisałeś, ja pisałem. Teraz dzielimy, że tak powiem, dwie pasje. Ty trochę podcastowo, ze względu na to, że się udzielasz w myApple piszesz dla jedynie słusznej gazety o jabłkach i szkoda tylko, że nakręcili kolejny film o Stevie Jobsie i wciąż nie wiemy, czy mówili, że on jednak nie umarł na wszystko, tylko porwali go kosmici, nie? Słuchaj, wszystko jest możliwe, no. tak naprawdę. Może wiesz, no. razem z proslejem teraz tak. gdzieś tam siedzi Właśnie. Kto wie? Dobra. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, myślę, i do zobaczenia, i do przeczytania. W takim razie. Do, do zobaczenia, Dzięki. do przeczytania. Cześć. Gdybym miał iPhone'a, to słuchałbym podcastu nie tylko dla orów. A że nie mam iPhone'a, to też słucham podcastu nie tylko dla orów. Tak. Martin, Hugo i Łukasz Witkowski. No i czas na mnie, na moje wystąpienie, bo też miałem swój panel i to usłyszycie zaraz, ale. Tak sobie myślę, że nie mam trochę pomysłu na ten podcast. Chcę go zachować tak surowo, tak dokumentalnie, tak poznawczo, jeśli można by tak powiedzieć. Bez jakiejś większej obróbki, bez, bez kombinowania. Dorzucę jakieś fajne muzyczki leciutkie na podkład i tyle. I myślę, że nie będę za dużo wymyślał. Zatem... Jak już usłyszeliście, się dzieje, się dzieje, się dzieje. Martin mówi, Hugo mówi, Łukasz też całkiem interesująco. No i panel mój od strony słuchawek, czyli był taki panel, który mówił o podejściu do słuchaczy. Czyli jak do nich się odnosimy, jacy są, kto nas słucha i jak nas słucha. I tutaj zostałem wybrany, zresztą Paweł Przybyszewski chyba, który to wszystko organizował i Wojtek Mech, pozdrawiam ich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, pomimo tych moich takich, może nie przykrych, ale, ale takich słów dezaprobaty na początku a propos tej konferencji, bo tak jak powiedziałem, troszeczkę to nie moja bajka, nie jestem, nie jestem, jakby to powiedzieć finansowo uzależniony od podcastingu i nie jestem też, nie, nie, podcasting też nie jest moim źródłem dochodu, więc robię to z czystej przyjemności, z czystego... Bo mogę, bo chcę i tyle. I nie daje mi to nic oprócz strasznej przyjemności i czasami maila od słuchaczy, jak są szczególnie teraz. Kilka fajnych przyszło z okazji dziesięciolecia. I właśnie one dają kopa, no, ale jak już gdzieś tam przebąkiwałem czas już kończyć z tymi terasami sezon dziesiąty, prawdopodobnie będzie ostatnim albo potem będzie bardzo, bardzo, bardzo bardzo długa przerwa bo no troszkę już czuję że, że się zmuszam do tego chociaż dalej gdzieś tam lubię w tych dźwiękach sobie coś tam do żufrady nagrywam, ale myślę, że gdzieś, gdzieś tak styczniowo lutowo może albo gdzieś tak właśnie na wczesną wiosnę albo późną zimę, okay. już powiemy sobie stop, no bo to by już jakoś tego właśnie nie ogarniam. W każdym razie wracamy do konferencji, która jest całkiem fajna. Bardzo dużo ludzi się pojawiło, może troszkę za wcześnie, ale siedzieliśmy sobie z Pawłem Durajem i z Łukaszem i z Hugo w jednym rzędzie I patrzyliśmy sobie w oczy głęboko i w pewnym momencie wyczytali moje nazwisko, znaczy... Trzeba iść do odpowiedzi. Zatem ja zapraszam Was teraz na mój panel, czyli to co ja mówiłem. Ogólnie rzecz biorąc myślę, że było, wyszło fajnie, wyszło, wyszło ciekawie, interesująco, ale myślę clue całego, całej konferencji będzie na końcu, czyli w panelu innych ludzi. Którzy właśnie rozmawiali o pieniądzach Ja też tam się udzielałem Trochę mocno Taki, To co powiedziałem na samym początku Że myślałem, że Duraj też się gdzieś tam e, Wywnętrzy, a on tam siedział I podkulił ogon i, i No, nie tak miało być Paweł, nie tak miało być A tak sobie pozwolę na takie osobiste wycieczki W każdym razie teraz czas Na mnie, teraz czas na moje spotkanie I potem zapraszam Was na spotkanie Z Sebastianem Kozierawskim e, Głównym chyba dowodzącym. E, nie wiem czy podcastem my, Apple, ale w każdym razie yy, głównym redaktorem yy, iMagazin. Chyba tak to, tak to jest. A w każdym razie ja i potem Sebastian, którym miałem przyjemność żyć na jednej wyspie. Zatem do usłyszenia i wracamy wracamy po, za chwilę po reklamach. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Panowie, spróbujcie przedstawić, się. jaki podcast prowadzicie, co robicie poza podcastem w życiu i dlaczego, dlaczego taki pomysł na podcast, a nie inny. Spróbujmy się poznać, będzie nam łatwiej dalej rozmawiać. Ja pierwszy, bo jestem najstarszy, tak? Proszę bardzo. Filip, podcast nie tylko dla Orów, od 10 lat. No i nadaje się, jak to się mówi, od 10 lat, podcast autorski. Od tego się cały polski podcast zaczął. A dlaczego? Ciężko powiedzieć. Kiedyś, dawno temu gdzieś tam w polskim radio w Poznaniu się gdzieś tam udzielałem, ale tylko sprzątałem płyty, układałem na półkach i gdzieś mnie to radio zawsze fascynowało. A jak wyjechałem za granicę, bo nadaję z Irlandii, w sumie nadaję z całego świata, bo gdzieś tam jeżdżę dużo, zwiedzam takie tam pierdoły, to gdzieś tam zapisywałem to, co robię. nie? I, I tak sobie pomyślałem, że, że to może być fajne, że podcast może być fajnym sposobem na dzielenie się życiem z innymi ludźmi. W trzech słowach taki audioblog raczej. Tak, audioblog, ale taki nie to, że tam że dzisiaj jem na śniadanie surówkę, a jutro będę jadł mizerię, tylko raczej było tam, na początku było emigracyjnie, ale potem już to się przerodziło w coś bardziej fajniejszego i, i, i, i milszego, więc, mhm. więc podcasting, y bo chciałem się dzielić gdzieś tam swoimi mm -hmm. pasjami. Z zawodu jestem jakby witrażystą, ale nigdy o tych witrażach nie gadałem. Więc, więc zawsze było podróże i, i żeby jakieś babeczki fajne słuchały. nie? No tak, to najważniejsze. Czy ktoś chciałby powiedzieć coś o swoich odbiorcach? Czy odbiorcy są w ogóle dla was ważni? Czy, czy, czy wiecie coś na temat tego, kto was słucha? Jak was słucha? Kiedy? Po co słuchają? Czy są aktywni? No dobrze, jak się ma już kilkaset odcinków, zna się chyba już swoich odbiorców, bo dość dobrze, prawda? Czy u mnie pytanie jest, odpowiedź na pytanie jest bardziej złożona, bo ja tworzyłem swój podcast, tworzę go od 10 lat i odcinki mam co wtorek. I to też jakoś przywiązuje słuchaczy i tak jak ktoś tutaj wcześniej mówił, że co się stanie, jak nie nadam na przykład tego odcinka we wtorek, Ktoś będzie smutny, ktoś wejdzie do pracy i zepsuje mu dzień. I to i takie miałem, takie miałem od, od dźwięki od ludzi, ale ze względu na to, że też, że tworzyłem polski podcasting i byłem no, jakimś takim, nieskromnie nie powiem dość ważną szychą, i to magazyny gdzieś tam latają po, po, po, po, po sali, to gdzieś to z chłopakami tworzyliśmy, ale na początku budowaliśmy, budowałem swoją markę mojego podcastu, bo z zawodu jestem grafikiem i też tak podcast buduje troszeczkę, jak Dawid tutaj Maron wcześniej mówił, musi być logo, musi być y, promos, zajawki, strony, wszystko musi być, jak w niemieckim czołgu, więc, y, więc tak. Y, Trochę do tego tak podchodziłem, ale też tak podchodziłem z polskim podcastingiem, że i magazyny, i tworzyliśmy katalogi. Podstacja.com, który, który też uważam, że jest całkiem fajnym serwisem, podcastofon tworzyliśmy i to tworzyliśmy ten podcasting, tych słuchaczy zbieraliśmy poprzez moje własne podcasty, ale też budowaliśmy środowisko poprzez y, cotygodniową audycję, która omawiała podcasty. I ludzie do nas pisali, że ten fajny, po prostu nie słuchali wszystkiego, co było, bo tych podcastów w pewnym momencie było za dużo, tylko słuchali naszą audycję, która tam wybierała 3, 4, 5, 6 fajnych podcastów i to też generowało właśnie środowisko. Czy y, znęliśmy ludzi? Wiadomo, nie wszystkich, ale mieliśmy dość duży oddźwięk Um, ludzi, którzy chcieli z nami współpracować. Ludzi, którzy powiedzieli, że fajnie nas się słucha, ale tylko słuchają. Ale też byli ludzie, którzy na przykładzie mojego podcastu, którzy powiedzieli, o Dawidziński, zajebiście, tam mantujesz i w ogóle robisz. Też chcę, tak? Jak to robisz? nie? Było tak, ale też byli ludzie, którzy na przykład chcieli z nami współpracować podcastofon. Yy, tworzyć podcastofon. Mieliśmy ludzi, którzy po prostu od słuchacza poprzez yy, jakiegoś fana skończyli... Ze słuchawkami i mikrofonem, więc, więc to takie właśnie było generowanie publiczności poprzez nadawanie się, czyli czy podcast, czy różne inne formy tam reklamowe, czy budowanie gdzieś tam jakiejś społeczności poprzez pewne czyny takie około podcastowe. Zbieramy statystyki? Czy nie zbieramy statystyki? statystyk. Dbamy o to, by znać swojego odbiorcę, czy po prostu idziemy niesieni ideą i próbujemy to wszystko, co nam w głowie i w duszy gra, nagrać i wypuścić w internet i niech się dzieje, co się, co się ma dziać. Jak to, jak to u Was wygląda? Czy Wy wolicie twarde liczby, czy raczej zaangażowanie i, i miłe słowo? Dla mnie podcasting zawsze był ideologią. Nigdy z tego nie miałem kasy i nie będę miał kasy. Oczywiście szanuję ludzi, którzy chcą na tym zarabiać jakieś mhm. pieniążki, ale zawsze była to idea i zawsze była to ideologia, jak i w stosunku do mojego osobistego projektu, jak i do podcastingu polskiego, który, no nie wiem, w sposób promuje, bo i założyłem archiwum, kolekcjonuję wszystkie podcasty, które można było znaleźć, więc jeśli ktoś gdzieś zgubił jakiś projekt, to Mamy stronę archiwum wszystkich możliwych, jakie były polskie podcasty. Ja to robię po godzinach. Czy to coś daje? Pewnie nie, ale są ludzie, którzy piszą o Filip, kurczę szukam takiego podcastu. Czy może, czy może go masz? I Od tego się zaczęło w 2007 roku. Ktoś do mnie napisał, Dawidziński, masz może ten podcast, bo ty zawsze tam wszystko zbierasz. I mówię, a mam. Nie? I wysłałem go i mówię, nie, nie wyśleć tego pliku, bo waży 60 mega, mailem nie przejdzie. I założyłem stronę. I Liczyłem przed wczoraj, Mamy 607 polskich podcastów. My naliczyliśmy 200. Ogólnie, które wyszły. 607. <grafy> ja mm -hmm. Mówię aktywne, nieaktywne, umarłe, zdechłe różne inne. Ale, Ta ale. 5 typu lat typu radio to... zaczęło robić coś i wrzuca się jako podcast Tego też? nie liczymy. Nie, Tego nie. Nie, nie liczę polskiego radia i takich mm -hmm. tam Radia Z i pseudo 5 lat temu, jak jest tam magazyn, 5 lat polskiego podcastingu było 350 podcastów. Teraz mamy 607. Może być tam plus, minus 10-15. Ale wszystkie w miarę w bazie mamy i myślę, że z tego mogę być dumny, że gdzieś to mogę właśnie w ten sposób, jak dzisiaj właśnie sprzedać, nie? że mamy tego powyżej pół tysiąca. A co do cyferek, to była w pewnym momencie jakaś tam smutna minuta, kiedy na przykład ja startowałem z Martinem mniej więcej w tym, w tym samym czasie i Martin na, na stronie pod, koment, pod swoim postem miał z 80 komentarzy, a ja miałem dwa. No i był moment, kiedy się tam załamałem, przez pół roku nie nagrywałem, dziewczyny nie pisały, komentarzy nie było, i no, i, no ale potem przeszedłem tą barierę i mówię, nie, robię to kurde dla siebie I, i to też pomogło, nie, bo po prostu trzeba robić to dla siebie, jeśli ktoś chce z tego robić kasę, proszę bardzo, cyferki są ważne dla mnie, mhm. mam swój styl, mam swój jakiś pomysł na to i cyferki nie, ale, ale ludzie są w tym momencie ważni. A wy próbowaliście jakoś badać, kto was słucha i dlaczego was słucha? Jeszcze, przepraszam, Jakich jeszcze coś dodam, przepraszam, mm -hmm. a, propos, a propos generowania publiczności kiedyś na mój chyba dwusetny odcinek, dostałem od jednej ze słuchaczki pościel z haftowanym logiem na przykład. Nie, nie wiem, czy to była jakaś sugerowała coś, ale taka gratyfikacja była, nie? Na przykład dwie poduszki i, i kołdra z moim pięknym logo. No, jak jeszcze łóżko przyjdzie do tego do nie nie, nie nie, nie, nie, nie, nie. przepraszam jesteście do... w stanie choćby mniej więcej określić liczbę słuchaczy? Ja, powiem tak, ja od samego początku używam takiego amerykańskiego serwisu Lipsin.com i tam sobie hostuję moje pliki i tam w sumie jest dokładnie napisane, czy mnie słuchają z Ugandy, czy z Korei, ile razy, gdzie y, odcinek był ściągany i tam mam co do odcinka wszystko pościągane, policzone. Aczkolwiek mówię, było to dla mnie ważne przez pierwsze 3-4 lata podcastingu, potem już to miałem trochę w dupie i raczej miałem swoje, swoje cele, aczkolwiek słuchacze są bardzo ważni i i ważne jest, kto mnie słucha, gdzie mnie słucha, ale po, tak jak powiedziałem wcześniej, mam jakieś grono ludzi, prawie od tych 10 lat, gdzie piszą do mnie, cześć Filip, jestem tu, byłeś, byłem gdzieś tam w Panamie, gdzieś jeszcze po świecie dużo, nagrywam i ludzie do mnie piszą, Filip, byłeś tam, ja też chcę tam jechać, powiedz mi jakieś tam rzeczy, gdzie co fajnie się przespać albo coś zobaczyć. Mam ludzi, którzy po prostu słuchaczy, którzy jeżdżą moimi śladami nawet gdzieś tam, nie chcę się chwalić, że jestem nie wiadomo Strykerze. kto, ale, ale, ale po prostu statystyki są ważne, oczywiście, dla, uważam wciąż dla podcastów jakichś komercyjnych, a dla takich luzerów, trochę, Ale... którzy sobie nagrywają, to jest ważny kontakt z takim pojedynczym człowiekiem, dostanę na przykład miesięcznie 3-4 maile od, od ludzi, którzy no, piszą mi maila na, na 10-15 linijek, że Filip, kurza fajna robota i tyle. Mm. Ale sam powiedziałeś na początku, że jednak w którymś momencie te statystyki liczyłeś i że one były przez jakiś tam czas ważne. Czy to nie jest troszkę tak, że Dopóki nie znałeś tego swojego odbiorcy, tej grupy, która, która jest już z tobą na, na zawsze tak i przysyła ci pościel, to jednak próbowałeś jakoś, jakoś określić, czy to, czy to w ogóle ma sens? Czy ktoś słucha, czy, czy, czy wracają, czy to są jednorazowe akcje i potem już nikt nigdy nie wróci? Nie, ludzie wracają. Ja naprawdę, tak jak powiedziałem, że też się nie chwaląc, te 8 lat temu gdzieś polskie radio mnie dorwało, bo ja nadaję z Irlandii, w sumie mam bazę powiedzmy w Irlandii i wyprodukowali reportaż o mnie w studiu reportażu i dokumentu i w tym momencie jakby poprzeczka z, z, ze statystykami bardzo, bardzo wzrosła i ludzie pisali do mnie z całego świata, że co to jest podcast, że fajne, że w ogóle i, i takie rzeczy. Mhm. I, i, I dużo ludzi właśnie z tego okresu, tak jak wspomniałem, Pisze do mnie, powiedzmy co, pół roku, raz na rok, że jest fajny odcinek, że fajny montaż. Ja tam dużo akurat ładuję mocy w montaż, żeby wszystko było ładnie. Nie radio, ale żeby wszystko było całkowicie fajne. I dużo ludzi mam, no nie, tak jak mówię, dużo nie, ale powiedzmy z 20-30 ludzi, których znam konkretnie, osobiście. I też na takich spotkaniach jak dzisiaj na przykład jest tak, że podchodzi do mnie człowiek i wie o mnie wszystko. Mówi Filip to, to, tamto, tu w ogóle, te. ja nie znam człowieka w ogóle nie? i to są tacy słuchacze, którzy podchodzą do mnie i ściskają mnie, całują, mówią o, Filip, kurde, słucham cię 10 lat, w końcu cię zobaczyłem, a ja nie mam pojęcia, o kogo chodzi, nie? bo ja go znam tylko z maila, nie? To tak, tak, tak, tak to jest. Na koniec, gdybyście mogli opowiedzieć, kto was słucha, kto jest takim standardowym słuchaczem waszego podcastu, do kogo chcielibyście się zwracać od jutra, czy może zwracacie się cały czas, czy to jest jeden rodzaj, jedna grupa ludzi, czy zupełnie losowe jednostki, jak to jest? Generalnie teraz mamy takie pokolenie, że chcemy video really on demand, tak? że jeśli nie chcemy, nie chcemy oglądać telewizji, tylko chcemy oglądać program nadawany w telewizji we wtorek o 13:00 i chcemy oglądać go w czwartek o 15:00, bo wiemy, że mamy jakąś tam bibliotekę nagrań z ostatnich paru dni. Podobnie pewnie z podcastami, że może, można je ściągnąć i posłuchać sobie, wyszedł w sobotę. To mnie trochę śmieszy wśród podcasterów, że ktoś wypuszcza odcinek powiedzmy we wtorek i często gęsto są takie zwroty, no i jak nas słuchacie, jest wtorek, no tak, ale jest sobota. Bo tak jakby, nie wiem czemu, ale się utarło wśród nagrywających, że osoby ściągają to od razu i od razu słuchają. No ale nie, bo my mamy kolejkę i słuchamy w kolejności. dokładnie Przepraszam, tutaj... Te 10 lat temu, wtorek był dlatego, że wtorek był jedynym wolnym dniem. Podcastów było 12, w niedzielę nadawał Łukasz Witkowski, w poniedziałek Borys, we wtorek nikt nie nadawał, w środę Hochlander, w czwartek ktoś, w piątek ktoś. I każdego dnia miałeś czas na posłuchanie jednego, maksymalnie dwóch, może trzech podcastów, dlatego wtedy był wtorek i tak mi to zostało. I, okay. i, i, I tak to jest, ale to był czas, kiedy było 15 podcastów i czekało się rano, żeby sobie ściągnąć coś do słuchania. Ja propos jeszcze ci przerwę, a propos feedbacku z słuchaczami było tak, że kiedyś się nagrywało kobyły godzinne, pół godzinne półtorej godzinne. A potem dostałem dużo głosów od słuchaczy, że podcast powinien trwać mniej więcej pół godziny, bo tyle trwa dojazd do pracy. I im to najbardziej pasuje właśnie. Pół godziny, 25, 35 minut. U mnie wszystko jest co do minuty, czyli tam 20, słuchają 30. No, w Warszawie, Warszawie to też mam odcinki godzinne. Dobrze, panowie, musimy kończyć. Dziękuję serdecznie. Chciałbym wam życzyć Dzięki. przede wszystkim bardzo zaangażowanych słuchaczy i wszystkiego najlepszego i statystyk takich, których nikt nigdy nie będzie musiał wstydzić. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwilę na jedno pytanie z publiczności. Jest... Jakub Zarazik z tej strony, może bardziej opinia niż pytanie, bo wiem, że wiele czasu jakby na początku poświęciliśmy na to, jak definiować podcast. Tak? Czy to jest bardziej radio, bardziej nie wiem, audycja, może jakiś projekt, czy kiedyś było lepiej, czy kiedyś było gorzej. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, co jest celem. A celem koniec końców jest budowanie więzi z naszymi słuchaczami i skracanie tego dystansu, tworzenie tego medium. I można stworzyć podcast bardzo techniczny, bardzo specyficzny, którego przykładem na przykład będzie Jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, gdzie on przekazując jakby esencję tego, co chce przekazać, z wykorzystaniem takich narzędzi jak Periscope skraca ten dystans, tak? czyli jakby angażuje y, słuchaczy w, w proces tworzenia podcastu, daje możliwość im się wypowiedzenia, zadania pytań. I myślę, że to fajnie pokazuje ten balans między tymi dwoma ścieżkami, więc... Tak, z mojej strony to widzę. Skrócajmy dystans i budujmy, budujmy społeczność. Dzięki. Dziękujemy. To jeszcze chciałem takie krótkie pytanie zadać tego widza zaangażowanego. Czy on ma jakiś wymierny wpływ na, na, na wasze podcasty, czy czasami podsuwa, podsuwają wam ci ludzie jakieś tematy i, i czy się tym e, kierujecie? Ja już powiedziałem jak to w naszym wypadku występuje, że to są te spotkania gdzieś tam się zdarzają w czasie różnych konferencji, czy tam jakiś face to face i mają. tak, To znaczy to, to jest ciekawe oczywiście co oni zauważają, ale, ale powiem tak, należy robić swoje, bo te doświadczenia są jak z, z, w wielu innych przypadkach, że to są oczywiście jak, z, jak zwykle opinie przeciwstawne. Tak? Jeden powie, że nie, to zbyt specjalistyczny i nie wiadomo do, dla kogo w związku z tym zrobić, a drugi mówi, no nie, to jest zbyt ograniczone nie wiadomo dla kogo to robi się. I Generalnie rzecz biorąc warto słuchać, bo, bo wśród tych różnych takich zupełnie skrajnych i takich trochę odszczapy tych, tych opinii, te zdarzają się e, ciekawe i, i, my, i my ich wysłuchujemy. To znaczy oni też gdzieś tam podają, podają jakieś tematy. To wpływa w jakiś sposób, ale przede wszystkim jak trzeba się trzymać, to znaczy nie, nie można za, za bardzo ulegać. Taka jest moja opinia. Trzeba się trzymać jak się miało jakiś pomysł na to i, i ma się takie poczucie, w szczególności jak się robi to jeszcze z kimś tam i i gdzieś się trzymacie, takiego poczucia, że, że okej, okay, to jest mniej więcej to, co chcieliśmy robić. To po prostu na, na moja, moim zdaniem najlepiej się po prostu w długofalowo z tego trzymać. No, no tak, też Może trzy słowa do mnie. Nie należy słuchać ludzi generalnie, bo ludzie nie mają bladego pojęcia o nadawaniu. Więc ty wujek dobra rada. Albo ci przyjdą, zaczną ci mówić głupoty, o których nie mają pojęcia, albo ludzie z doświadczeniem radiowym zaczną ci mówić jak się robi radio, a radio takie komercyjne, takie zwykłe to się, się nie sprzedaje, to widać nie wiem, po, po radiu który no, gdy, gdyby nie było dotowane non stop, to, to by upadło już dawno temu. Nie, nie, nie ma tak żadnej racji bytu, poza pojedynczymi audycjami, praktycznie jest, no, jest, jest to samo masz wiesz, to samo jak, jak włączysz sobie trójkę, czy tam jakieś inne, jakieś takie to Efemy. To jest kalka, to, to nie, nie może być kalka, to musisz mieć jakby własny pomysł i własny pomysł realizować. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, także jak mi wrzucimy myśl to. Ten Martin, chcesz coś dodać? No więc ludzie nie mają bladego pojęcia czego chcą i rad ich co do tematów, jak nadawać nie należy słuchać. Ja się zgadzam tutaj rzeczywiście, ale to pytanie było chyba inne nie? trochę. Czy zaangażowani ludzie, co ma jakiś wpływ na życie jakoś tak? coś takiego? A na tematy myślałem, a na życie nie, to chyba jest ważniejsze. Ej, ja poznałem dziewczynę przez podcast, przyjaciół mam głównie z, właśnie jako zaangażowanych słuchaczy, ja żyję z tego podcastingu. Także całe życie, na całe życie mi to wpływa. I myślę, że dlatego ta droga jest fajniejsza. No bo można też zarabiać, można robić interesy, ale może to być część w ogóle życia. Podcasting, no? Bez podcastingu bym w ogóle był nudnym informatykiem, bym był smutnym programistą, czas. A to czas, jeszcze ma jaką zaletę podcastingu, tak? Jeszcze mogę coś powiedzieć, to, to obok trochę twojego tematu, ale e, to co ja zauważyłem osobiście, że strasznie dużo daje umiejętność mówienia. I to szczególnie, no. szczególnie do mikrofonu. E, znaczy w ogóle, nie, znaczy w ogóle do, nie do mikrofonu. My kiedyś robiliśmy podcast właśnie z Martinem. Martin, tam, jak było osiem podcastów, to on robił chyba połowę z nich wtedy. I w pewnym momencie postanowiliśmy sobie, że nie chce nam się tego montować, tylko że chcemy tak mieć taki flow, żeby ga gadać przez godzinę lub dwie, nawet jak nie ma nic do powiedzenia, nawet jak Skype padnie, jak wszystko padnie. I wtedy stworzyliśmy koczowisko dekadencji i przez trzy lata w, Cztery razy w tygodniu bodajże się, się spotykaliśmy, żeby gadać do mikrofonu tak na żywo, tak bez cięcia, wiecie, tak, żeby po prostu cały czas nie było ciszy, bo nie może być ciszy. I to potem się fantastycznie przydało przy kolejnych wszystkich projektach. Naprawdę jak, jak tam ludzie różni, ci, ci szkoleniowcy coach mówią, że ta mowa ciała jest tak najważniejsza. Te 70 parę procent przekazu to jest mowa ciała, gówno prawda, wcale nie. E Mowa ciała jest dopiero jakby drugorzędnym drugorzędnym jakimś takim czynnikiem po tym, co się chce powiedzieć i w jaki sposób się to mówi. To, żeby intonować w sposób nienudny, to żeby czasem przyspieszać, czasem zwalniać, czasem mówić głośniej, czasem ciszej i tak dalej. To się ćwiczy w czasie nagrywania właśnie podcastów i potem się fantastycznie przydaje, czy przy wystąpieniach publicznych, czy przy negocjacjach, czy przy w ogóle komunikowaniu się z innymi. Już musimy chyba kończyć także jeszcze przepraszam, że tak brutalnie. E jeszcze tylko jedno słowo. Mieliśmy rozmawiać o historii podcastingu, no może po części rozmawialiśmy. Chciałem Państwu pokazać, kiedyś ukazywał się magazyn miłośników polskich podcastów, także tutaj jest troszeczkę historii przez jednego z podcasterów, Filipa Dawidzińskiego z podcastu Nie Tylko dla Orłów. Ja to puszczę po sali myślę, że to może być ciekawa lektura, a później właśnie proszę do Filipa w niebieskiej czapeczce Filip możesz wstać, pomachać. Tutaj proszę zwrócić te, te, te magazyny, dobrze? To tak tak jak mówię, myślę że będzie ciekawe. Dziękuję. Ja również dziękuję wam wszystkim, panelistom. Jeszcze raz Łukasz Witkowski, Marcin Hugo-Kosiński, Mirosław Maj i Martin Alchowicz. Dziękuję, że, że byliście tutaj z nami i dziękuję za... I brawo. Tak, i tak to mniej więcej wszystko było i do godziny 17 mniej więcej wszystko było w miarę fajnie, w miarę porządnie, w miarę politycznie poprawne. Oczywiście słyszeliście moją... E zdewaluowaną ewaluację i w ogóle co to nie ja, jaki jestem fantastyczny i w ogóle ile tysięcy ludzi mnie słucha i dziewczyn i takie sprawy. No wiecie, takie moje czasem zagrania pod publiczkę, ale ogólnie myślę, że było bardzo fajnie i tak sobie właśnie pomyślałem, że kawał dobrej roboty odwalił i Paweł i Wojtek organizatorzy tej konferencji naprawdę naprawdę trzeba ich oddać im Cześć i chwałę, bo to było wszystko rewelacyjnie zorganizowane, rewelacyjnie zrobione, i tak kto właśnie ktoś to nagrywał, ktoś to e, publikował, streamingował, jak zwał, tak zwał. W każdym razie, w każdym razie wszystko było super fajnie i przewidująco i, i sympatycznie, aż do godziny 17. Kiedy nadszedł w zasadzie najbardziej e, nienawidzony przez starą brać troszeczkę temat, czyli jak na podcastingu zarabiać pieniądze. No bo tak jak powiedziałem na samym początku, to w zasadzie było motto tego spotkania, ale jak powiedziałem absolutnie nie mam z tym problemu. Wy zarabiacie, my nie zarabiamy. Dla Was jest to narzędzie, dla nas jest to miłość i idea. Zresztą usłyszycie zaraz, pozwoliłem sobie nawet przesłuchać całe, cały ten panel i wyciąć z niego dobre 20 minut, gdzie się troszeczkę wywnętrzam, ale myślę, że to pokażę Wam jak daleko, może nie źle, ale jak daleko zaszła właśnie sprawa um, zarabiania kasy i były dwie takie Chciałem powiedzieć paniusie, ale jedna z, taka, z taką maniarą angielską troszeczkę mówiła, że różne te entertainmenty i różne takie inne rzeczy. Druga dziewczyna zlecała montaż innym. Płacąc za to 700-800 zł za odcinek, w tym momencie takie. Uuu sali poszło, bo pamiętam za starych dobrych czasów, y, każdy w zasadzie montował sam, no, ale oczywiście też nie mówię, że to jest złe, bo jeśli ktoś nie ma y, możliwości manualnych montować, nie zna się na tym i da komuś do montowania, no to jest to absolutnie normalne, że po prostu jeśli czegoś nie umiem, a ktoś umie, to dam to komuś, kto zrobi to lepiej, więc to też nie jest jakiś wielki, wielki problem, no ale tam 800, 750 zł za montowanie godzinnego odcinka, no to troszkę wdeł mm. <laughs> mnie dużo pieniążków, no ale jeśli pani ostatnio gdzieś tam znalazłem na Facebooku zarobiła na jednym odcinku chyba 22 tysiące złotych po, y, upowszechniając jakieś szkolenia czy coś, no to kurde zajebiście kurde ja bym chciał tyle zarabiać na rok y, z moich odcinków y, to by było fantastycznie, a nie z jednego więc, więc y, tak to bywa tak czy owak y, Hugo, Martin y, Łukasz Witkowski i Krystian Kozierawski to byli moi goście no i Paweł Duraj, który y, miał się wychylać, a się nie wychylił, siedział i las, co potem jeszcze gdzieś byłem szkiewiczem, więc w ogóle jakiś taki był zakręcony. No ale to zwalam na wiek, czy po prostu jeszcze nie dorosł do pewnych tematów, ale tak to bywa. Oczywiście go nie krytykuję, ale to jest moje zdanie osobiste. No, mam nadzieję, że jak będzie następna konferencja, to już Paweł tam przyjdzie z szabelką i z rządkiem, będzie wszystkich oblewał i mówił, co myśli o podcastach w każdym razie. W każdym razie nastała godzina 17 i czas na ostatni panel o pieniążkach, czyli rynek podcastów. Jak już wspomniałem, trzech facetów, chyba jeden, jeden prowadzący i dwóch jakichś gości i dwie panienki. No i posłuchajcie jak to się zaczęło Oczywiście wszystko możecie znaleźć na stronie chyba 2015com albo pl, Nie pamiętam A ja pozwoliłem sobie wrócić do tego panelu Już od momentu pytań od publiczności Ogólnie pani mówiły jakie są fantastyczne I jak zarabiają na podcastach Panowie też gdzieś tam przemycali swoje wizje A propos zarabiania grubej kasy no ale tak jak powiedziałem, wracamy do momentu, kiedy publiczność miała głos i wtedy się w nie zaczęło. Ja oczywiście się trochę wywnęczyłem, wziąłem ekstra dwie tabletki na moje nadciśnienie no i powiedziałem, co myślałem za tym prawie 20 minut gadania i potem, potem zapraszam Was na oddźwięki, czyli to, co podcasterzy w swoich podcastach, czyli np. Hugo, potem podcast, potem też w y, podcastofonie, w y, stole y, Nerdka, czy no, ja najmniej imię nie pamiętam, On, tak, ona taka była y, dziwna trochę dla mnie, chciałem z tym porozmawiać, ale jakoś tak nie do końca doszło do tego, w każdym razie jakoś tak uważałem, że uważałem, że troszeczkę mnie nie lubi, ale okazało się odwrotnie, że całkiem fajnie opowiadała o mnie i tutaj na przykład y, ten Hugo też tak z nim rozmawiałem i myślałem, że fajnie, fajnie, fajnie, a właśnie Hugo troszkę tam nas zje ten tagas w swoim podcaście, więc posłuchajcie, posłuchajcie jak to było, no i cóż, wrócimy na sam koniec w dzisiejszym strasznie długim, długim odcinku. To tyle i cóż, zapraszam na chwileczkę reklam muzyki i lecimy, lecimy dalej. Proz Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla Orłów. się kumuluje. Natomiast to są takie wydarzenia raz, dwa razy do roku, i te wydarzenia, jeżeli już to promujemy płatną reklamą. Ale to nie są duże wydatki, to promujemy. Wystarczy czasami wrzucić, jeżeli jest dobry materiał, który jest przed danym wydarzeniem, albo w trakcie wydarzenia, na przykład jedziemy na dni prasowe do, do genewy na targi i wracamy i mamy materiał, który jest tuż przed targami tymi publicznymi, to tam wystarczy rzucić 15-20 zł nawet na, na Facebooku i to się świetnie sprawdza. Czy ja mogę jeszcze dodać, że tak w zasadzie powinniśmy na to spojrzeć jako koszty pośrednie i bezpośrednie, dlatego, że jest dużo na przykład różnych online tools, które używamy takich jak Basecamp do organizacji całej naszej ekipy, ale tak w zasadzie jeżeli, to co powraca zresztą do tego, co mówiłam wcześniej, jeżeli spojrzymy na podcast jako część całości, to wtedy te koszty bezpośrednie tak w zasadzie się rozkładają na wiele innych czynników i, i są dużo, dużo Mniejsze, dlatego że na przykład Basecamp możemy użyć w 10 innych różnych sposobów na, na wszystkie inne rzeczy, które robimy. Także, także warto spojrzeć na, na podcast jako komplement czegoś innego, dlatego że dużo, dużo kosztów może się później w zasadzie rozłożyć. Powiedziałeś, że się wam spłaciło po 50 odcinkach. Co to znaczy, że się spłaciło? W sensie, że gdybyśmy dalej nagrywali to w studiu i płacili 100 zł od godziny, a cały czas chcieliśmy nagrywać dłuższe odcinki, no to inwestując w sprzęt i robiąc wszystko samemu już od, od A do Z, możemy teraz w tej chwili, nie płacimy już za studiu, bo nagrywamy to u siebie, możemy nagrywać odcinki tak długie jak chcemy i tak często jak chcemy w tym sensie. Ale ciągle tylko koszty, koszty, koszty. Czy są jakieś przychody? Koszty, koszty, koszty. Jeszcze, jeszcze nie ten etap, ale nie dlatego, że nie ma chętnych, tylko, że my chcemy stworzyć wizję taką swojego projektu, którą wiemy, że będziemy mogli gdzieś zaprezentować, żebyśmy mieli taki komplet informacji i taki pełny pakiet, w którym możemy się pochwalić i za którym możemy w ogóle myśleć gdzieś o jakichś pieniądzach. Z tego co pamiętam, to mieliście taką przerwę w którejśmy będzie, Odcinki przestały wychodzić, potem się znowu coś zaczęło dziać. Najdłuższa przerwa, chyba jaką mieliśmy, to była półtora miesiąca, to były wiadomo, każdy z nas robi to czysto hobbystycznie, więc jeżeli się zdarzają jakieś rzeczy związane no, z naszą prawdziwą pracą, czy, czy z rodziną, to, to jest nie do przeskoczenia, to. to y no, niestety, takie rzeczy. Takie to nie były tylko koszty, koszty, koszty, mam tego dosyć. Nie, nie, nie, nie. nie. To, to cały czas chcemy, chcieliśmy nagrywać, bo nam to sprawia po prostu ogromną frajdę. Nam się już po prostu znudziło rozmawianie o samochodach we własnym gronie i musieliśmy gdzieś się dzielić, żeby odciążyć naszych znajomych i rodziny, którzy mówili, nie znowu o tych samochodach, dajcie już nam spokój. No to, no to przynajmniej mamy gdzieś jakieś upust emocji. Ja z kolei swój y, podcast. Y, Jednym z jego celów jest zbudowanie zaufania do mnie, do mojej marki, do mnie jako eksperta. I teraz jestem w trakcie sprzedawania kursów online. I sprzedaż, którą miałam teraz na tej premierze, w tej chwili jest ona jeszcze nie zakończona, ale ma prawie 20 tysięcy złotych. Także zdecydowanie podcast wiem, że pomógł. Ponieważ osoby, które kupiły ode mnie kurs napisały mi, że Widziałam cię na webinarach, słuchałam twoich podcastów i ufam ci, wierzę, ci i lubię cię. Także jak dla mnie to jest bardzo dobra inwestycja. Coś dodamy jeszcze do tego? Z rynku niepolskiego. No, no nie, ja, ja bym powiedziała, że tak w zasadzie my od samego początku patrzymy na podcast jako komplementor tego, co robimy. Na pewno bardzo, bardzo nam pomógł. Jeden z naszych podcastów jest dla naszej firmy, którą, która produkuje jingle i mamy mnóstwo mnóstwo klientów, którzy przychodzą do nas i mówią no słuchałem was w podcaście prawda, i chciałbym, żebyście zrobili mi jingle także, także to jest dokładnie to samo, co Ariadna wspomniała. Jest to zaufanie, jest to, buduje się pewną więź ze słuchaczem, której w żaden inny sposób nie można zreplikować. Czyli w zasadzie mamy tutaj dwa można powiedzieć modele. Jeden to jest taki, że budujemy jakąś popularność i szukamy kogoś z zewnątrz, kto mógłby chcieć z nami współpracować, a drugi to, że sami w zasadzie budujemy swój sposób na zysk, a podcast jest jednym ze sposobów promocji, go, między innymi. Mamy jeszcze chwilkę, może będą jakieś pytania z sali, bo temat pieniędzy, promocji to zawsze coś ciekawego. Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem świeżą podcasterką, dopiero co wystartowałam, więc pytań mam mnóstwo, ale tak naprawdę tutaj Iza chyba ty wspomniałaś i chciałam się ciebie zapytać, co to, czy są w ogóle jakieś kryteria, dotyczące kim jest dobry podcaster, bo użyłaś gdzieś takiego sformułowania, że, że będą dobrzy podcasterzy i słabi, to co charakteryzuje tych dobrych? Ja myślę, że przede wszystkim musisz wiedzieć czego chcesz, także nie, myślę, że jeżeli wchodzisz przed mikrofon i masz konkretny cel, wiesz do kogo mówisz, będziesz dobrym podcasterem, natomiast jeżeli siadasz przed mikrofonem i tak w zasadzie rozmawiasz, nie wiesz do końca, do kogo chcesz rozmawiać, no to szanse na to, że ktoś będzie chciał słuchać no są, są raczej znikome. Także jeżeli ty wiesz czego chcesz, myślę, że informacja, którą masz będzie przekazana w dużo, dużo lepszy sposób i jako prawda, takie domino będziesz miała później wierną liczbę słuchaczy.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 Prawdziwość, rozpoznawalność i, i naturalność u was trochę to wszystko leci takim robotem, żeby się troszkę sprzedać i nie mówię, że to źle, czasy się absolutnie zmieniły, jeszcze 2-3 lata temu nikt by nie powiedział, że ktoś mi montuje podcast, że komuś płacę, przecież to by był wyklęty ze środowiska, ale szacunek, nie masz, nie masz pojęcia jak to robić i super dasz komuś, kto to zrobi, więc to, to nie to, że mówię, że to jest złe, tylko, że kiedyś było inaczej, a teraz jest inaczej, nie mówię, że kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej, tylko mówię, że oh, Paweł jest też takim moim, moim człowiekiem, który mnie gdzieś tam kopiował i gdzieś tam się we mnie wpatrywał powiedzmy, nie to, że w jakieś damsko -męskie, męskie klimaty, ale mówię, że no, ten podcast autorski Budował polski podcast, a u was jest komercha. I okej, okay, super, i róbcie kasę i sobie posłucham nawet tych waszych rzeczy, bo jestem ciekaw, co tam można od was kupić. A u nas sprzedajemy Ale widzisz, emocje i sprowadzamy, słuchamy emocji, sprzedajemy emocje i sprzedajemy samego siebie. U was produkty. Widzisz, wprowadzasz to, o czym mówiłam, wy i my i nie powinno tego podziału być, dlatego, że wprowadzając też ten podział, myślę, że bardzo negatywnie możesz wpłynąć na, na rynek podcastów. Dodam, że jedną z rzeczy, którym i się zajmuję, mamy że tak powiem może reprezentujemy podcasterów w UK. Mamy grupę UK Podcasters, mamy um, directry. Ale polskich podcasterów czy UK? Nie, UK. Mamy grupę 368 podcasterów aktywnych w UK. I oczywiście są podcasterzy, którzy wychodzą z takiego założenia, że w zasadzie uwielbiamy co robimy, prawda, rozmawiamy sobie tak jak chcemy sobie rozmawiać i nie musimy na tym robić pieniędzy, nie interesuje nas ale są również podcasterzy, którzy podobnie jak Ariadna mają cel, tak? chcą coś, ja cel. coś konkretnego z tym zrobić i wiedzą, że chcą na tym zarabiać pieniądze. Myślę, że nie powinien nikt tego się wstydzić, dlatego że każdy z nas ma czas, jest, ma, ma, ma jakiś zlimitowany czas tak? i chcemy coś konkretnego z tym czasem zrobić i od nas to zależy, w jaki sposób chcemy to wykorzystać. Więc Ja tylko mam jedno pytanie, bo powiedziałaś teraz coś taką rzecz, która mnie trochę zszokowała. Ja będę panelistą ostatniego panelu o zarabianiu na podcastach, ale powiedziałaś coś takiego, że są podcasterzy, którzy robią to, co chcą lubić i nie dbają o to. Czy ty robisz coś, czego nie lubisz, żeby zarabiać kasę? Czy e, bo, bo, bo trochę tak to zrozumiałem, wiesz? E, nie, e, może źle, źle się wysłowiłam, mm -hmm. ale, ale chodzi mi o to, że są ludzie, którzy nie dbają o to, że, że nie chcą wybudować czegoś większego, e, na tym, co kochają robić, tak. A są ludzie, co ja, ja jestem bardzo dużym fanem tego, żeby podcastować na temat tego, co się uwielbia robić, dlatego, że to jest według mnie jedyny sposób na to, żeby być dobrym podcasterem. Bo jeżeli mówisz o czymś, o, o co nie dbasz, no to jak, jak możemy pokazać naszą, prawda? pasję do tego, co robimy. Tak? Także to jest bardzo ważne, o tym jak najbardziej nie można zapomnieć, ale są ludzie, którzy po prostu na przykład w naszym UK podcasters Community jest podcaster, który jest taksówkarzem, ma podcast na temat właśnie specyficznie dla taksówkarzy i on to robi po godzinach pracy, nie jest zainteresowany tym, żeby przestać być taksówkarzem i tylko podcastować na temat tego, co taksówkarze robią, ale bardzo, bardzo w zasadzie um, ekscytuje go to, że, że może ma jakiś tam kontakt z innymi taksówkarzami um, i że, że fajnie, że, że się poznają przy piwie, tak, pogadają sobie na tematy taksówkarskie. Fajnie, okej, okay. um, ale, ale nie, ma, nie ma zainteresowania w tym, żeby bez tego biznes wybudować. Ja, ja jeszcze tylko dodam takie moje spostrzeżenia a propos tutaj reakcji Filipa. Ja go rozumiem, bo to jest trochę jak z, jak z, blo, z, blo, z blogosferą. Ja zaczynałem blogowanie, podcasterem ja jestem przy okazji blogowania. Zaczynałem blogować dwa, też 10 lat temu mniej więcej jak Filip. Zaczął podcast, ja zacząłem swój, po, swój blog w Irlandii. Eee. I to jest trochę jak z, blog, z blogami. Blogi stały się narzędziem do zarabiania pieniędzy. Eee i są prowadzone w jakimś konkretnym marketingowym celu i podobnie jest też z podcastami. Mam wrażenie, że powiedziałaś, że tutaj żeby nie dzielić my i oni tak, tylko, że wiesz co trochę mam wrażenie, że e, z jednej strony taki trudno będzie uniknąć takiego podziału, a z drugiej strony trudno będzie stworzyć jedną wspólną grupę, ponieważ e, podcast może być swego rodzaju kanałem medium wykorzystywanym w różnym celu, tak jak blog. I tak jak na przykład ja się wstrzymuję i strasznie mi mierzi robienie próby jakiejś unifikacji blogerów na zasadzie, że jesteśmy jedną tutaj grupą blogerów, robimy spotkania blogerów, bo blogerem jest dwunastolatka, która ma swojego blogaska o kucykach pony i blogerem może być profesor uniwersytetu, nie wiem, ja jestem blogerem, ktoś inny, może, blogerem może być dziennikarz. Tak samo chyba jest tak z podcastami zaczyna być, że, no, że ktoś może, ta koleżanka inwestować 700 zł w podcast i to, oczywiście nie ma w tym nic nic złego, tylko że po prostu jakby ten podział sam się chcąc, nie chcąc tworzy i chyba tego też nie unikniemy. Mnie się wydaje, że jednak do pewnego stopnia ten podział jest sztuczny, ten o którym mówicie, dlatego że no cóż, przykład jest taki, ja biorę udział w podcastach technologicznych dlatego, że no naprawdę bardzo lubię nowinki technologiczne, informatykę, rzeczy, którymi zresztą zajmuję się zawodowo i nie robię tego dla pieniędzy, ale jeżeli ktoś z tego powodu zechce zamówić u mnie coś i skorzystać z moich usług to przecież jest zupełnie naturalne, że za to mi zapłaci. To, że ktoś w jakiś sposób prezentuje ciekawe rzeczy na podcaście wcale nie znaczy, że on to robi wyłącznie po to, żeby coś sprzedać, dlatego że gdyby jego podcast był po prostu ordynarną reklamą, to nikt by tego nie oglądał. Jednocześnie jest zupełnie naturalne, że jeżeli w innym medium ktoś za pomocą innych środków sprzedaje jakieś swoje usługi, to powinien za to otrzymać normalne wynagrodzenie, dlatego że no i jest to rzecz, która też ma jakąś wartość, więc zarówno ta część komercyjna, jak i ta niekomercyjna jest czymś, co, co, co jest w jakiś sposób odbierane jako coś wartościowego. Po prostu zazwyczaj jednak dzieli, dzieli się w pewien sposób tą część komercyjną i niekomercyjną według jakichś kategorii. No, co innego przecież jest na tym podcaście prezentowane, a co innego jest na szkoleniach, które sprzedajecie, prawda? – Ja jeszcze szybciutko dodam, zaraz oddam mikrofon, że Krystian akurat mnie wyprzedził, powiedział z tym podziałem my i wy. Rzeczywiście tak chyba będzie, bo wy chcecie robić kasę, a my chcemy mówić w piwnicy o herbacie i nie mieć z tego nic. I to tak się jakoś automatycznie chyba robi. Antek jeszcze powiedział, że nie było, że trzeba by stworzyć jakąś platformę. Platform przez te 10 lat, jak gdzieś tam się w tym bujam, stworzyliśmy trzy jakoś to się rozpieprza wszystko, bo podcasterzy przychodzą i odchodzą i nie ma ludzi, którzy... Może ja tylko zostałem, jestem najfajniejszy i w ogóle jedyny słuszny, który to gdzieś tam ciągnie. Ale ludzie przychodzą i odchodzą i nie mają tego we krwi, tego podcastingu tak do końca. Było nas, nie wiem, w porywach 12 osób, którzy tworzyli serwis Podcastofon i było zajebiście fajnie. Ale rodzą się dzieci, ludzie zmieniają pracę, zmieniają kraje i nie wiem, chcesz coś zrobić, zrób to, zrób to sam. I, ja my... i na, na, na sam koniec, tylko to jeśli was obraziłem, przepraszam. Przepraszam bardzo. Ja, ja myślę, że jeżeli chodzi o ten podział my i wy, to um, oczywiście będzie, tak jak mówisz, tak, że my robimy jedno, wy, wy robicie drugie, ale um, gdy, kiedy mówię, że nie powinniśmy dzielić, chodzi mi o to, że słuchacz może słuchać zarówno twojego podcastu, jak i podcastu takiego, który zarabia pieniądze. I, i tutaj jest ważne, żebyśmy nie jako podcasterzy nie zaczęli na siebie wyrzucać, że, że tak powiem, i zniechęcać potencjalnego słuchacza takimi tymi intymnymi szczegółami tego, co się dzieje, w, tak ogólnie w podcasting w Polsce, tak? także chodzi mi o to, że wszyscy mamy ten sam goal, chcemy mieć fajnych słuchaczy i możemy sobie w tym pomóc. I dlatego nie powinniśmy dzielić w siebie. <śmiech> To jeszcze ja dwa słowa, bo właściwie kolega Dawidziński, tak? Przepraszam. Tak, właściwie wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo, bo właściwie takie stare narzekające dinozaury miały się w tej, w tej takiej mojej analizie, analizie środowiska podcasterów miały się pojawić. Bo ja trochę wychodzę ze środowiska blogerów, prowadzę bloga o mediach reklamie i marketingu, on się nazywa MediaFan i prowadzę go 10 lat. I obserwowałem sobie również ewolucję blogosfery, jak to się zaczynało i kiedy blogosfera tak naprawdę wybuchła, kiedy pojawiły się tam pieniądze. Oczywiście ze wszystkimi dobrymi i złymi tego, te, tego rzeczami. I też w momencie, kiedy pojawiły się pieniądze też o, to już nie taka blogosfera, to już, to już nie będzie to samo, to już nie są te, te pamiętniki, to już znika. A tak naprawdę kasa w blogosferze Pomijam, jak teraz wielu z was może obserwować blogosferę, bo oceniać blogosferę, bo blogosfera może kojarzyć się z szafiarkami tarzającymi się w liściach, robiąc jesienne sesje, ale i z fantastycznymi blogerami podróżującymi po świecie, robiąc wspaniałe projekty. I tak naprawdę komercyjny sukces blogosfery pozwolił na to teraz, dopiero teraz, na Robienie blogów, czy robienie projektów blogowych, które są naprawdę ważne, zmieniają świat, zmieniają przyzwyczajenia i tak dalej. Ten komercyjny sukces. Nawet... No, znaczy jest to no Myślę, że 10-15 lat. bo znaczy Ja prowadzę bloga od 10 lat, ale tak blogosferę może od 15 lat obserwuję. I to też przytyczek do środowiska podcasterów, że po nie wiem ile, ile trwają podcasty w Polsce, ale że na pierwszej polskiej konferencji podcasterów 2015, która jest darmowa, i odbywa się w Warszawie, w centrum polskim. Przyjechało tam sto parę osób, z czego 30 jest prelegentów czy 40 prelegentów. Tak? To też powoduje, że to jest mocno środowisko zamknięte. I takie osoby jak ty, wydaje mi się, że też je jeszcze bardziej zamykają. Bo ja bym chciał dla. dla Publiczności, żeby podcaster pojawił się nawet w banalnym programie Dzień Dobry TVN i tam porozmawiał o tym, z, spopularyzował tą, tą ideę. Pewnie się pojawił, ale, ale ja, go, ja go nie widziałem. I podobnie też jest z YouTube'em. YouTube jeszcze bardziej się rozprzestrzenił i, i spopularyzował się YouTube w momencie, kiedy pojawił się tam kas, kasa. I oczywiście góra YouTube'a to są tam śmieszne, abstrahuje i głupie, śmieszne filmiki, ale gdzieś tam w tle są mnóstwo, mnóstwo bardzo ciekawych projektów. Jeszcze jakby kończą, kończąc, blogosfera w Gruzji upadła, znaczy powstała, ponieważ były tam problemy z, z, z wolnością słowa i tak dalej, więc był taki ruch oddolny, obywatelski, wolność słowa. Ale ona, kiedy, kiedy to się wszystko tam uspokoiło, upadła, bo ci blogerzy... Musieli nagle coś włożyć do garnka, nie mieli tego strzału komersyjnego, którym który mieliśmy my blogerzy, my, my vlogerzy. Więc spokojnie zachęcam do popularyzacji, do, do, do, do mówienia o blogosferze. I jeszcze ostatnia, ostatnia wrzutka. Wydaje mi się, że więcej dla popularności podcastów zrobił najpopularniejszy podcast, jak sobie sprawdzałem o zarabianiu, o jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, który bezczelnie jeszcze zarabia, niż, niż środowisko podcasterów przez ileś tam, tam lat. To takie moje obserwacje z boku blogera. Tak, dzięki. Ja mam takie obserwacje z zewnątrz, ponieważ nie prowadzę jeszcze żadnego podcastu. W przyszłości być może będę. I też w zasadzie jestem słuchaczem kilku podcastów, natomiast to, co powiedział tam Pan z tyłu, że jedni pracują za darmo, drudzy pracują za pieniądze, to tak naprawdę wszyscy z Was pracują za pewne wartości, które utrzymują otrzymują od słuchaczy swoich. Czy to są wartości pieniężne? tak jak część tutaj prelegentów, czy to są wartości jakieś niematerialne, jak satysfakcja z listów od wielbicielek czy pościel, którą przyślą nam fanki, czy to są jakieś wartości takie jak poechtanie naszego ego, czy rozpoznawalność większa w sieci. To wszystko są jakieś formy, że tak powiem, energii, którą sobie jako ludzie przelewamy. I czy my tą energię potem wymieniamy na pieniądze, za jakieś inne usługi, które są też jakąś wartością dla nas, czy my te, tych pieniędzy nie potrzebujemy, bo otrzymujemy w czystej postaci te wartości, no to nie ma większego znaczenia, bo wszyscy robimy to, żeby coś otrzymać dla siebie, dając też coś innym w zamian. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że pozwólmy zdecydować słuchaczom, czy chcą słuchać podcastów takich, czy takich. Wręcz pozwólmy im słuchać różnych rodzajów podcastów. Bo jeżeli ja monetyzuję w jakiś sposób mój podcast, to nie znaczy, że on nie jest wartościowy. Bo gdyby nie był wartościowy, to ludzie by go nie słuchali i wobec tego nie miałabym z tego żadnych korzyści. Ani finansowych, ani innych. A jeżeli chodzi o od odwielbicieli, to pomimo, że mam tylko miesiąc mój podcast, to otrzymam bardzo wiele maili, które z podziękowaniami i nie mam absolutnie żadnego poczucia wstydu, że w jakiś sposób inwestuję w to medium i, i jestem w stanie coś zarobić za to. Ja tylko bym chciał powiedzieć, że z mojej perspektywy jako słuchacza podcastów i jako też podcastera mnie cieszą takie historie, że są osoby, które na tym zarabiają. Mi nie przeszkadzałoby, jeżeli ktoś by zrobił nawet podcast o tarzaniu się w liściach, bo ostatecznie to wszystko sprawi, że zjawisko podcastu, podcastingu będzie bardziej znane i później, jeżeli to będzie bardziej znane, to słuchacz zadecyduje, czy chce słuchać takiego podcastu, takiego, takiego, czy takiego. Jesteśmy tak naprawdę w tej samej grupie, każdy ma jakiś swój pomysł na podcast. Ja rozumiem, że jest jakaś, nazwijmy to stara szkoła, chociaż ja strasznie nie lubię tego, tego, tego określenia, ale to tak naprawdę zadecyduje słuchacz i, i, i na tym się bym skupił. Bardzo przepraszam. Samego, czy, zarabiam, czy nie zarabiania. Ja w jakimś stopniu zarabiam na swoim podcastie? To nie jest problem. Chodziło raczej tylko o pewną taką. Pewne mm, idee samego podcastu, wiesz? W sensie tego, co kieruje na przykład Filipem, no, ale pewnie też się nim lubami. A, a co, co kieruje na przykład koleżankami? Mówię. Nie jest to atak. Nie, nie odbierzecie mnie jakoś negatywnie. W sensie takim, że jakby traktujecie podcast trochę narzędziowo. I stąd wynika ta różnica, rozumiesz? O to mi chodziło, jakby, nie? bo y, ja wyznaję zasadę, rób, to, rób w życiu to, co kochasz, nigdy nie będziesz musiał pracować i zarabiam na wszystkim, to, robię to w życiu tylko to, co kocham i zarabiam na tym. I nie, nie ma w tym żadnego problemu i dziewczyny pewnie robią dokładnie to samo, tylko tu chodziło raczej o taką kwestię merytoryczną, jakby takiej, takiej no podstawy ideowej samego podcastu, że dla powiedzmy tych starych wyjadaczy, ja nie jestem starym wyjadaczem podcastu, bo mam podcast dopiero od kilku lat, ale Filip powiedzmy jest. Ta idea, która przyświecała włączeniu sprzętu i rozpoczęciu gadania do mikrofonu była trochę inna niż, niż w waszym przypadku. I stąd to się zmienia. To jest naturalna rzecz o on też zresztą mówił. Ale nie powinniśmy się bać zmiany. Czasami zmiana przynosi nie, pozytywne, pozytywne efekty. A poza tym podcasting jest naprawdę piękną formą, dlatego, że każdy może mieć inną ideę. A tak w zasadzie wszyscy robimy to samo. prawda Jesteśmy jakimś tam entertainment dla naszego słuchacza. tak W jedną czy w drugą stronę chodzi o słuchacza i myślę, że tego nie powinniśmy stracić z wzroku. Ja na koniec jeszcze bym chciał dodać, że nasz podcast autorski spieprzyliśmy te 5 lat temu, 6 lat temu. Mieliśmy swój czas, spieprzyliśmy wszystko i teraz jest czas dla was, którzy, tak jak Krzyjcan powiedział i ja, nie jesteście ani gorsi, ani lepsi, chcecie na tym robić trochę kasy, super, ale może tak dziwnie się może to zakręcić, że przez to, że będziecie sławni i fantastyczni i będziecie mieć milion słuchaczy, ktoś zaglądnie do tej szafy z liśćmi i odkopie na przykład mój podcast. Gdzieś tam właśnie przez to, że ktoś sobie pisze podcast, podcast, znajdzie Dawidziński nie tylko dla orów albo jakiś kurczę inny koncept i właśnie od dupy strony, że tak powiem trafi na te podcasty, które gdzieś tam dawno temu, już dawno zarzowiały. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że ciągle ta, to, to rozróżnienie jest trochę fałszywe. Dlatego, że można zarabiać na czymś pieniądze, ale to wcale nie znaczy, że to, co dajesz komuś za darmo, yy, przestaje być powodowane twoją pasją. Przecież to, jeżeli ktoś w ogóle chce robić jakiś podcast, czyli udostępniać część swoich doświadczeń za darmo, to on to robi właśnie dlatego, że ma w tym jakąś pasję, a nie dlatego że przede wszystkim se na tym zarabiać pieniądze. To jest raczej sposób zarażenia kogoś tym, co owszem w pewnej formie jest również dostępne jako produkt, ale przede wszystkim jest też komunikacją ze słuchaczem. Tak samo jak podcast na zupełnie inny temat, którego akurat nie monetyzujesz. No cóż, postawmy tak. tu kropkę. Ostatnie no, pytanie jak pytanie. Ja bym tylko chciała tak spuentować z punktu widzenia słuchaczki, bo podcasterką to dopiero zaczynam być. A, że z mojego punktu widzenia, tak długo jak podcast daje mi wartość, nie ma żadnego znaczenia, czy on, ktoś na tym zarabia, czy nie. W ogóle to nie ma znaczenia. I pytanie, po co to robicie? Jeżeli to robicie y, dla słuchaczy, to tak naprawdę dla nas jako słuchaczy naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli podcast jest wartościowy, y, podaje fajne treści, to dlaczego nie? I podobnie jak tutaj ty wspomniałeś, bardzo mnie cieszy, że ktoś przy okazji może na tym zarabiać, bo to znaczy, że można w fajny sposób zarabiać pieniądze również w Polsce. Myślę, że powinniśmy podsumować tą, ten blok takim stwierdzeniem, że dajmy, dajmy szansę wyboru naszym słuchaczom. Nie zdrażajmy ich do siebie w żaden sposób i pozwólmy po prostu wybierać, bo oni będą mieli podcasty komercyjne, podcasty autorskie, podcasty wszelkiej innej maści na swojej playliście. Niech oni zdecydują. Dziękuję bardzo. Cicho, cicho, cicho, gadamy o marketingu. Cicho, mhm. na dole i ten. Jest to pokoju. Nie, tutaj. Nie, jestem stojący. Tutaj tak, nie, bo to jest tylko trzy minuty. No. no to skup się. E, podeszła do mnie przed chwilą e, piękna dziewczyna o imieniu Magdalen, to takie właśnie, tak, tak ją przedstawiali Magdalen. I słyszałem, powiedziała mi, zanim zaczęliśmy nagrywać, że jest słuchaczką podcastu nie tylko dla rów, ale większości polskich podcastów i słucha przede wszystkim stare, dobre polskie podcasty autorskie, ale, ale kończymy już dzisiejsze spotkanie, kończymy już dzisiejsze e konferencjowania, można by tak powiedzieć. I tak sobie gadaliśmy właśnie offline o tym wszystkim, co się działo. No i najbardziej nas zafrapował marketing jakim był? Wielopoziomowy. Właśnie podcasting i marketing wielopoziomowy. O co chodzi? Pojęcia nie mam szczerze. No właśnie, ja Słucham ja też... z wielkim zainteresowaniem, no ale mhm. no tak, nie, nie za bardzo wiem. A te panie dwie na końcu, co, co, co mówiły o tym, że dają montować podcast komuś innemu? Jak to tam jak to było? Super, prawdziwe kobiety. Prawdziwe kobiety, tak. Zwłaszcza, że dają go montować mężczyzną. Aha. I czy to coś takiego w podcastingu może być, że zlecamy montowanie innym? Jak nie, no jak to było? się jest prawdziwą kobietą, to chyba tak. No. Najlepiej, żeby jeszcze nagrał ktoś inny i mhm. zmontował ktoś inny. Aha. No i mhm. wtedy już kobieta jest szczęśliwa. Ale tylko do podcastu dać zdjęcie kobiety, a zrobi w ogóle zupełnie ktoś inny, tak? No, smiksować głos jakoś tam, żeby był Aha. bardziej kobiecy i już no. Mam pytanie właśnie takie, to bo tutaj z Pawłem przed chwilą się wymienialiśmy e, dziwnymi uśmiechami i dziwnymi spojrzeniami a propos właśnie całego marketingu i tych spraw w, w podcaście, w podcastach. W zasadzie przyjechaliśmy, tak jak powiedziałem już wcześniej, e, z takim przeświadczeniem, że to wszystko będzie bardzo komercyjne i marketingowe, co nie znaczy, że to jest złe, już mówiłem o tym, nawet się gdzieś tam trochę zburzyłem na forum, ale jak Pani to znajduje, że tak powiem, podcast, marketing e, i te wszystkie BTL, ROD, tak sprawy. No, czy to nie jest już taka mega, mega komercha, no, Czy nie odchodzimy już w stronę jakiejś, nie wiem, fabryki? Ja wydawało mi się, że tam każdy jednak próbował się sprzedać, tak? To uh -huh. nie było spotkanie, które miało kogokolwiek, czegoś z czymkolwiek połączyć, tylko każdy próbował pokazać, że jest super fajny, uh -huh. że ma super fajny pomysł na uh -huh. siebie głównie i siebie uh -huh. próbował sprzedać. A nie swój podcast, a nie jakieś pomysły. Uh -huh. No, po prostu trzeba się było pokazać i zareklamować, no więc hmm. tak się stało. Czyli Tyle. troszkę takie pokazywanie cycków i dupy, żeby było więcej lajków i ściągnięć, tak? Znaczy, żeby nie były fajne cycki i dupy, to okej, okay, ale tak. Mało kobiet w ogóle dzisiaj z, z panią naliczyłem 8, a facetów jest około 50-60 sztuk, no, ale też tak w podcastingu. Kończymy zatem dzisiejszy podcast i. Nie osobiście jakiś takim troszeczkę smutek i melancholia dopadła po tym wszystkim i tak myślę, że może jednak wsiądę w samochód i pojadę do domu, no bo nie wiem, no jakoś kurczę nie wiem, złapałem jakoś doła po tym wszystkim i chyba jednak pojadę do domu i znajdę dziewczynę i spędę z nią miłą noc i, i, i, i tyle i i, i jakoś tak, nie wiem, jakie Pani ma... Znaczy nie rozumiem, dla... dlaczego akurat Pan mi to opowiada, ale... Ha, aha, no przepraszam, no w sumie, no tak mówię, że, że, że, że zamiast być szczęśliwym właśnie, że to wszystko tak tu zadziałało, że się spotkaliśmy, to... Jed... no, bardzo taka cenna uwaga była jednej z Pań, że no nie możemy się kłócić, tak, bo to źle wpłynie na naszą sprzedaż, no po prostu fantastycznie. Aha, takie coś było, tak? tak. Aha, że dobrze. jak się będziemy kłócili, to słuchacze nas nie będą słuchali i źle się nam będą podcasty sprzedawały, więc no, takie to było dosyć Aha, no, fajne, nie? dlatego nie kłócmy się, bo no, wszyscy no tak. chcemy coś sprzedać. Nie? No Dobrze, dobrze. No. To dziękujemy i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, wymieniliśmy się e-mailami, myślę, że może się spotkamy jeszcze raz, może drugi kiedyś na jakąś Może kawę. korespondencyjnie. Korespondencyjnie. No. korespondencyjnie. Jakaś kawa? No niekoniecznie. Aha, dobrze, okej. Okay. Dobrze. Mam, mam męża. Było jakby najwięcej. Oczywiście też, no to z Robertem to widzieliśmy, no masę, masę tak naprawdę, jeżeli można tak powiedzieć, ale osobistości, sław podcasterskich tak naprawdę i, i Borys Kozielski, którego zawsze uważałem za fantastyczną osobę i za człowieka, który dużo zrobił. Filip Dawidziński. Filip Dawidziński, którego w końcu udało mi się poznać, bo faceta nie ma w Polsce.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 I no, już ponad 10 nie lat. Nie no, Ja jestem ambasadorem. Tak, a, a nie, ty jesteś ambasadorem, okej. Okay. Oj, tak, Ojcem podcastingu Filip Dawidziński można powiedzieć, że jest. Stuknęło w tym roku ponad 10 lat jego podcastu. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Ale przede wszystkim on był takim. E, taką główną e, osobistością, która ciągnęła temat tych korzeni podcastingu, tego jak to się zaczęło, jakie były główne założenia. Czyli tu wychodzimy od tego modelu, że podcast jest po to, aby grupa znajomych po prostu sobie siadła gdzieś w jakiejś piwnicy, żeby sobie porozmawiała i żeby ludzie, którzy tego słuchają też rozmawiali z twórcami. Ale żeby to jest... To było Typowo takie zajawkowe, ale bardzo też takie elitarne, można powiedzieć hermetyczne w pewnym sensie, środowisko tworzenia takich małych grup, które po prostu no, czują się tak trochę zamknięte, ale jednocześnie no, po prostu świetnie się dogadują i między nimi nie ma barier. Ale ja mam tylko jedno pytanie, ojciec w Polsce czy ojciec na świecie? Nie no, w Polsce oczywiście mówimy w Okej, <laughs> okej, okay, okay, dobra, tak, dobra. Tak, tak. Nie no, tylko chciałem, żeby, żeby rozjaśnić tutaj tak, temat. No to, że generalnie A no druga, druga no. sfera to tylko dokończę. Natomiast druga część to są ci młodzi podcasterzy, którzy patrzą tak na zasadzie, że mam bloga, to teraz mogę sobie nabić staty podcastem. Tutaj sobie, nie wiem, wymyślę taki projekt, może mi się uda zrobić akcję crowdfundingową. Tutaj może zrzucę jakieś reklamy i niby było takie stwierdzenie, że tutaj w tym wszystkim gubi się gdzieś pasja. No my z Dawidem staraliśmy się raczej podejść do tematu że tak, że jakikolwiek podcast jak zaczyna to on nie jest w stanie absolutnie wygenerować takich statystyk czy odnieść takiego sukcesu, że nagle w jakikolwiek stopniu w ogóle mógłby zacząć myśleć o, o monetyzacji. Więc jeżeli ktoś chce tak naprawdę stworzyć jakiś wartościowy projekt to musi, musi to być długofalowy. Muszą być takie rzeczy jak cykliczność, poświęcona masa czasu i wiedzy, żeby wiedzieć jak publikować, jak to wszystko opakować. Musi być też pasja, znajomość tematu przede wszystkim też, no Robert, ciekawe treści ale... czy goście i bez tego oczywiście się nie przejdzie. Natomiast jeżeli w kontekście nagle pojawiłby się taki moment, że że zaczęłyby się pojawiać możliwości w jakikolwiek sposób na tym zarabiania chociaż to ja ciężko nazwać bo to tak się kojarzy, że podcasterzy mieliby zarabiać no nawet tego, że zwróciłyby nam się koszty, te które ponieśliśmy czy te, te koszty bieżące albo możemy ponieść w przyszłości prawda, w, w postaci wyjazdów żebyśmy czy... mogli rozwijać się i robić jakieś reportaże pojechać na przykład na Paris Games Week i zrobić podcasterski reportaż coś czego, czego nie ma, umówmy się u nas mm -hmm no to, to byłyby rzeczy rzeczywiście niesamowite i ja myślę, że tutaj tej pasji by nam nie odjęło w żadnym stopniu, natomiast na tej konferencji już kończy on mm -hmm. po prostu był cały czas taki rozstrzał, że albo się coś robi rzeczywiście z pasji i nie można w ogóle myśleć o tym, żeby zarabiać, bo to jest pasja i pasja ma pozostać, albo są ci, którzy jak już się tak nastawiają na zarobki, to oni się skupiają na statystykach, ale wiedzą, że to nie jest, że to jest zaprzeczenie pierwotnej idei podcastingu. Tak, i tak, nawet Martin chyba dyskusja tak ta mówił, była. że jeżeli ktoś tak myśli, to tak naprawdę on nie jest podcasterem, czy coś takiego. Też Ci padały mm. jakieś takie stwierdzenia, że jeżeli pieniądze tutaj, to już nie ma ideologii, to już nie ma pasji, to już nie ma tych korzeni, tylko tak naprawdę to jest jakiś form, jakaś, jakaś forma komunikacji, jakiś kanał komunikacji, dzięki któremu można zarabiać. E, więc tak naprawdę to się tak troszeczkę, no, były dwa różne fronty, które się ścierały i tak naprawdę nie trafiały w siebie w żaden sposób i, I jeden i drugi może idem. istnieć. Ja my pośrodku generalnie bo... tego wszystkiego, bo jakby podcasting jest dla nas bardzo ważny i to, to jak, on, jak on nas ukształtował, to jaki obrał kierunek, jak my sami w sobie się rozwinęliśmy nagrywając podcasty i jak nadal się rozwijamy, mówiąc do mikrofonów i jak nam, z jaką łatwością nam to przychodzi teraz, a jak było na początku i, i to, że od samego, czy znaczy może nie od samego początku, ale po jakimś czasie pojawił się ten pomysł na to, żeby można było coś z tego więcej stworzyć i żeby wykorzystać, może brzydkie słowo wykorzystać, ale stworzyć możliwość, żeby podcast, który nagrywamy, stworzył też nam możliwości rozwoju się w postaci jakichś pieniędzy, które mogą do nas w jakiś sposób trafić. Nie, nie widzieliśmy dokładnie jak. Nawet specjaliści, którzy byli też na tej konferencji nie, nie wiedzą i tak naprawdę jak opakować to, w jaki produkt to ubrać, jak, jak to zebrać do kupy, żeby móc stworzyć produkt, który byłby atrakcyjny dla reklamodawców. To stworzyć, oni też mają z tym stwor, problem. Stworzyć taki brand. Generalnie powiem wam, że potwierdza się to, co powiedzieliście na początku, czyli dać podcasterom mikrofon, to się nie oderwą. Ciężko cokolwiek tutaj wbić. Słuchajcie, ja myślę, że tak, tylko nawiązując do tego, o czym Robert mówił, że ta pasja jest chyba jednym z najważniejszych czynników. Mi się wydaje, że ludzie nie są głupi i wiecie, jeżeli ktoś chce zrobić podcast już w założeniach, już w samej, samej konstrukcji od początku, wiecie, od fundamentów, tylko i wyłącznie zarobkowo, to ja myślę, że to się nie uda, że to będzie gdzieś tam czuć. Yy, I potrzebni są właśnie pasjonaci, jacyś znawcy tematu, ludzie, którzy będą w to angażowali, wiecie, wszystkie, wiesz, wszystkie swoje siły. Szcz -sz -szcz Szczerość -szczer -sz no. i rzetelność, mm -hmm. i taką uczciwość. Z w słuchawkach czuć lepiej i słuchać mm -hmm. ją lepiej no niż patrzysz, patrząc na, nawet na kogoś telewizor, więc mm -hmm. wydaje mi się, że nieszczere, nieprawdziwe, niepodyktowane pasją podcastowanie one będzie nie, wyczuwalne w słuchawkach. To, one nie, mają, nie będą miały prosturacji bytu, także mówię, jeżeli to będzie założenie takie czysto biznesowe, to ja myślę, że to się kompletnie nie sprawdzi, a co do, co, do, co do rozwoju takiego podcastu w kierunku właśnie takiego brandu, który już może, właśnie mówię, no, nie, nie zarabia może konkretnie na ludzi, bo to nie o to chodzi, tylko sam, sam na siebie i no mówię staje się takim mocnym brandem, który gdzieś tam ma jakieś wsparcie z zewnątrz właśnie ludzi, którzy chcą, aby to było kontynuowane, którzy chcą, aby aby mogli co tydzień, czy, czy, czy tam w jakimś odstępach czasu słuchać się czegoś, co ich interesuje, tak? co, co, co, co jest dla nich fajne, co chcą, aby pojawiało się właśnie na rynku podcasterskim, to no ciężkie zadanie, rzeczywiście. Powiem wam, że no ciężkie, ciężkie zadanie. Ciężkie, ciężkie, ciężkie, zadanie, ciężkie. ciężkie rozwiązanie. Nie, nie wiem, czy ktoś wpadnie na taki złoty środek, aby, aby No, Bo, bo są, są pomysły, są, są, są jakieś wizje, są, są, są ludzie, którzy wiedzą, albo takim się wydaje, że wiedzą, jak można to opakować, jak to można przedstawić na rynku. I myślę, że miesiące dzielą nas od tego, żeby coś zaczęło się dziać faktycznie. Ale Także... jest jeszcze jedna rzecz, którą bym dodał do tego wszystkiego, bo jedna rzecz, którą słyszałem, którą powiedział on ma na imię chyba Krystian Kozerawski, tak? Dobrze tak. mówię? Tak. Kozyrski, albo ten od, od, od Magatki bierze to... udział w Magatce i ustrojstw... diabelskie ustrojstwa bodajże tworzy. Tak, i jest też redaktorem naczelnym Apple. Mhm. I on powiedział rzecz, która mnie mówiąc szczerze zmroziła. To znaczy on powiedział, że jej się nie chce tłumaczyć ludziom, co to są podcasty, dlatego że wszyscy ludzie, którzy znają się na temat Maców yy, czy iPhone'ów, wiedzą czym są podcasty, a ci, którzy nie wiedzą i tak nie mają pojęcia na temat sprzętu Apple'a, a tylko o tym jest podcast, więc szkoda jego czasu, żeby w ogóle tłumaczyć. No tak, tak ja, to Beka, no. Tak i, i ja i strasznie się z tym nie zgadzam i też apeluję do was, do wszystkich słuchaczy, że niezależnie od tego czy ktoś jest zainteresowany grami, czy jest zainteresowany, nie wiem, sprzętem mobilnym, aplikacjami i tak dalej, tak dalej. Mówcie, co to są podcasty, dlatego, że nawet jeżeli ktoś miałby znaleźć dla siebie jakiś totalnie niszowy, ale niech się zainteresuje, niech się dowie, co to jest. Myślę, że to naprawdę zyskujemy na tym wszyscy, mhm. dlatego, że łatwo jest narzekać, że YouTuberzy są tacy popularni i wszędzie ten YouTube jest, no ale pytanie jest, czy podcasterzy, czy słuchacze też podcastów robią dużo, żeby edukować swoich znajomych, rodziny i tak dalej, czym są podcasty. Ja się spotykam z pytaniem co to jest podcast średnio dwa, trzy razy w tygodniu i z uporem maniaka tłumaczę, zachęcam. Często się spotykam z pytaniem, a o czym na przykład są podcasty, więc staram się też tak dopasować do zainteresowania tej osoby, która mówi i zachęcam was wszystkich, bo jeżeli mamy rzeczywiście zrobić z tego medium coś, coś mniej niż owego, nie ukrywajmy, niż niż jest to w tej chwili, no to samo się nie zrobi po prostu. No tak, to prawda, ale Robert, i to trzeba jeszcze zaznaczyć, że no zwróćcie uwagę, no, podcasty to jest fantastyczne medium, bo to jest medium, które ma przewagę nad wieloma innymi które są dostępne. My to wiemy, Szymon. No, dlatego, <laughs> dlatego że, że, może, że tak naprawdę można obcować z tym medium praktycznie wszędzie. Tak? To jest jak z radiem. Tak? Możesz na basenie, w szkole, nie wiem, jadąc samochodem, gdziekolwiek tak naprawdę. W każdym miejscu, w którym możesz sobie czy puścić na jakimś głośniku, czy na jakichś słuchawkach przy pracy, czy, czy, przy, czy tak naprawdę relaksując się. Gdziekolwiek. To jest, to jest coś, co możesz robić tak naprawdę zawsze i wszędzie. I to, to jest tak naprawdę ten atut, którego inne media tak naprawdę nawet podejmujące podobne tematy po prostu nie mają. No. Także... Jest jeszcze jedna rzecz. To nie zostało powiedziane na konferencji. Żałuję, że jakoś nie wpadłem na tę myśl, żeby powiedzieć, chociaż nie o tym akurat był panel, że moim zdaniem przewaga podcastów absolutna nad wszystkimi innymi mediami jest to, że obcując podcasterami, którymi się słucha, można się poczuć jakby to byli twoi znajomi i mm -hmm. żadne inne medium ci tego nie oferuje to nie prawda, powiesz, że youtuber jest twoim znajomym pan z telewizji czy pan z radia i to, no to jest absolutna no przewaga i coś unikalnego i moim zdaniem to też warto jest podkreślić w, w tych wszystkich atutach, jakie podcasty mają. Ja no myślę, że tyle. Teraz sobie przejdziemy już Odnośnie do bier, atutów, ale tak. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się trochę posłuchało, też naszych opinii na temat, jak to widzimy. Jak w, tylko będzie zapis konferencji, bo wszystkie były rzeczywiście nagrywane, no to po prostu wrzucimy, czy to na grupę, czy na Facebooka, może nawet na stronę internetową. Słuchajcie, w głównego w kontestacji Witam wszystkich nowych słuchaczy na antenie Ja byłem dwa dni temu na takiej konferencji polkaster się to nazywało To była konferencja, pierwsza, pierwsza konferencja Polskich podcasterów, także nie wiem, czy któryś Kogoś stamtąd Gościmy, jeżeli tak, to dzień dobry. Witam, witam, witam, dzień dobry. Ponieważ no, kontestacja tam bardzo miała silny product placement. Taki trochę niezamierzony, ale się okazało, że kilku prelegentów akurat z kontestacji tam było. Między innymi ja, Andrzej Burzyński i Arek na róg z, z, z audycji w głąb siebie. I co? To, nie wiem, czy jakieś refleksje powinienem się podzielić. Generalnie refleksje są takie, że jest... Co to jest podcast w ogóle? Podcast to jest taka audycja, jak jest w kontestacji. My to nazywamy audycją, bo to dla ludzi jest bardziej zrozumiałe. Więc podcast to jest coś takiego, że właśnie ktoś sobie coś tworzy, nagrywa i potem ktoś inny sobie to ściąga. I no, muszę powiedzieć, że refleksje po tej konferencji są takie, że jest bardzo źle, jeżeli chodzi o rynek polskich podcastów. Znaczy jest... Dlaczego? No, z dwóch powodów. Albo, albo z trzech powodów. Znaczy, na pewno dużo lepiej niż dekadę temu. Ja, 10 lat temu, swój pierwszy podcast nagrałem i był to jeden z kilkunastu jedynych podcastów, które sobie istniały na polskim rynku. Więc jest już trochę lepiej, ponieważ oficjalnie tych podcastów jest w bazie chyba z 600 czy 700, z czego dwie trzecie nie działa. Więc jest Aha. tak naprawdę chyba z 200 na maks, ma maksymalnie. Tak gdzieś plus minus się szacuje. Może 300 nawet. A to ja hmm. i tak wiecie, myślałem, że mniej... A, widzisz. Bo... A czy to liczba, wiesz, to, to czy liczba świadczy o tym, czy jest dobrze. Ja bym wolał, żeby było więcej słuchaczy, a nie więcej podcastów. No właśnie, to jest drugi problem, że nie dość, że nie ma podcastów, to jeszcze nie ma słuchaczy, co się, się pewnie napędza. Ja przypomnę, że 10 lat temu, jak w Polsce było 12 podcastów, to w Stanach było już 8 tysięcy wtedy. Wszystko dzięki jednemu człowiekowi tak naprawdę, który zrewolucjonizował ten rynek, czyli Steve'owi Jobsowi który wprowadził tak zwany iTunes, a iTunes, który z kolei wprowadził coś takiego, co sprawiało, że ściąganie podcastów było banalnie łatwe. I dzięki temu, w, a, a że tam wszyscy używali wtedy iPhone'ów albo innych iOS-ów, to, to, to po prostu ściągali sobie podcasty, te podcasty rosły i tak dalej. No ale nieważne, to, to w Stany, Polska. Więc w Polsce podcastów po pierwsze nie ma, po drugie te, które są, to... A to się dzielą na takich, tych starych wyjadaczy, takich jak ja i inne leśne dziadki i takich, takie młode wilki, no i te leśne dziadki na, na tej konferencji strasznie oponowały ten, przeciwko zarabianiu na tych podcastach, że to mówili, że kiedyś to były czasy, kiedy się robiło z pasji wszystko i że to było takie fajne i że dzisiaj tego brakuje i tak dalej, no i że nie powinniśmy zarabiać. Tak naprawdę, taki był wydźwięk tych wszystkich właśnie tych, nie wiem, te bardzo ludzi, których bardzo cenię, bo ja z nimi tworzyłem tą sferę. no ale dzisiaj się troszkę tam mijają z rzeczywistością, tam między innymi był Filip Dawidziński z, nie tylko dla Orłów, Martin Lechowicz niejaki z Enklawy i oni tam wszyscy, że zarabianie jest B. No, a z drugiej strony były te młode wilki, które nagrywają te podcasty bardzo często jako dodatek do bloga swojego, a to wideokasty też były, czy Nie, nie, nie. Ty... cały czas mówimy o... Aha, cały cały o czas wideo. mówimy o, o podcastach, to oni strasznie byli uczuleni na, na wideo, żeby nie, wideo nie, no. to też jakoś tak dziwnie. Tak, to, to, to jest... Więc w ogóle, w ogóle nie wiem, ci podcasterzy chcą sobie stworzyć jakąś taką swoją, nie wiem, sektę, czy coś takiego, nie wiem, żeby nie używać hmm. kamery, żeby, wiesz, nie zarabiać. <śmiech> <śmiech> A ci, którzy chcą zarabiać, ci młodzi, no bo to wiadomo, młody to chce zarabiać. A może zarabiać. to jest tak jak, wiesz, z muzyką, że jak Muzykę, muzyka była lepsza, jak mogli ją nagrywać brzydcy ludzie. No, właśnie. Za naszych czasów to, to, to, to były czasy. Teraz to już. O, o panie to! Ja, nie, nie, Naprawdę myślałem, że ludzie są tacy dosyć inteligentni, za, którego, za których uważam ludzi, są odporni na takie jakieś poglądy typu, że tam trawa jest zielniejsza za naszych czasów, no ale tak nie jest. No więc ci młodzi z kolei, którzy chcieliby zarabiać, to nie mają bladego pojęcia o reklamie i o marketingu, żadnego. No kurde, no, był jeden panel naprawdę poświęcony marketingowi i reklamie. I, i ps, ile to było? Ponad pół godziny gadali, chyba z 45 minut. Jedyne, co chyba usłyszałem, że nagrywam se, e, audycję se nagrywam, czy ten podcasta se nagrywam i se wrzucam na Facebooka i tyle, bo mnie reklama nie obchodzi. Bo, to, to, bo, to, bo jakość się powinna ten liczyć i ja pieprzę i to jest, to jest naprawdę to jest żenujące i ci ludzie chcą zarabiać, niektórzy mówią, a reklama dla mnie nie jest ważna, nie? I tam... A, to ci ludzie, ja myślałem, że ci drudzy nie, no, no właśnie ci ten, tam ci te, tam ci te, w ogóle wiesz, o reklamy nie dbają, bo w ogóle oni o nic nie dbają. Oni w ogóle chcą robić tylko dla siebie, nie? To takie układanie kolejki w, przez takich, wiesz, tatusiów, więc oni chcą, chcą sobie nagrywać tam podcasta, żeby nieważne nie kto ich słucha, ale byle by był. No ale ci młodzi nawet nie mają bladego pojęcia o, o reklamie. I tak powiem, trochę gardzą tą formą, tak, tak naprawdę. Co jest, no dla mnie trochę. Trochę dziwne. I co ciekawe, jeszcze tak reasumując, był tam założyciel audioteki, nie pamiętam nazwiska tego pana, ale możecie go pewnie znaleźć, no w bardzo agresywnej, jak wiecie, na rynku, w nie tylko polskim, ale światowym, sprzedającej audiobooki. I on tam między innymi powiedział, zapytano go, ile ma, jaki ma budżet miesięczny na reklamę, więc on powiedział, że wydają 100 tysięcy złotych miesięcznie na, na, na reklamę swoich tych audiobooków. No, więc sp spytano się właśnie jednego z tych podcasterów, co byś zrobił, właściwie kilku się spytano, co byś zrobił, gdybyś miał miesięcznie 100 tysięcy złotych na reklamy swojego podcasta, podcastu? I co odpowiedział ten pan, jak myślisz? Strzel znowu, wysil się. No, ja... No, Facebooka by na przykład zainwestował w reklamy na Facebooku. No i gówno właśnie, ja bym tak nie. zrobił. I tak, A on by nie zrobił, on i, by coś... I tak nie robi audiotekań. To właśnie coś. Coś, coś, no właśnie coś takiego powiedział, że <grym> powiedzieli, bo to nie jedna osoba była, że 90 tysięcy to on by włożył w jakość tego produktu. A, <grym> by miał osiem mikrofonów i trzech montażystów. <grym> nie wiem, to wyjechałby do Namibii sobie nakręcić ten, ten, ten odcinek, czy coś, nie a, wiem, z zatrudnił no, ekipę, sposób. bo ponieważ produkt się samo broni przecież jak będzie miał zajebistą jakość, to przecież wszyscy będą go słuchać. No, więc takie podejście do reklamy mm -hmm. mają podcasterzy. <coughs> e, jakby... to czy to będzie gdzieś dostępne, czy to było jakoś nagrywane, czy nie? E, to było streamowane, więc chyba było też nagrywane, więc nie mm -hmm. wiem. Polcaster.pl to jest konferencja, a, a nie wiem, czy to było to jakoś udostępniać, czy nie. Znaczy, no, no dnawo jest w większości, no, ale, ale pa, parę fragmentów było ciekawych, albo na, na pewno warto się też zapoznać. No, na, mój panel oczywiście był niezwykle ciekawy. E, uczestniczyłem właśnie z niniejszym Martinem Lechowiczem z, i z, z dwoma innymi osobami również mhm. w panelu, ale takie taki bardziej dziadkowe tam było podejście, czyli jakie początki podcastingu i właśnie aha, tro, aha. T, t, trochę mówienie o pieniądzach, e, czyli okay. uzewnętrznianie się. No, więc. E, e, ja, ja, ja nie wiem, skąd ta pogarda przede wszystkim dla, dla reklamy, dla marketingu, dla przekazu, dla do, docierania do ludzi. To jest jakieś takie, takie symptomatyczne trochę, nie? że, że, że jak, jak to mówią, hmm. bardzo często się tak pojawiają takie zarzuty, że panie, no przecież te, te, z, zrobienie tego telefonu w Chinach to 3 dolary, a ja tutaj muszę płacić 100 dolarów w Polsce, czy tam w Niemczech, czy gdzieś w Stanach. No i... Panie, wiesz co, myślę, że chyba chodzi o to, że ta reklama trochę ludziom już wychodzi i te, nie wiem, kojarzą ją sobie z takimi nachalnymi, e, e, nie wiem, banerami na stronach, kojarzą ją z Tam osobami, troszkę. które do nich dzwonią z call center i namawiają je na rzeczy, których oni nie chcą i tego typu po prostu skojarzenia z reklamą się wiążą. Myślę, może o to chodzi podczas gdy reklama to jest po prostu docieranie do mm -hmm. e, docieranie Klien. do klienta, tak. I to, to, to właściwie no nic innego, no przecież to jest tak samo. Witam serdecznie, przed mikrofonem i przed kamerą Borys Kozielski jest ze mną e, Wojciech Mech też, cześć Wojtko Dzień dobry. E, właśnie, spotkaliśmy się dzisiaj po konferencji, no to jest świeże doświadczenie, które ja mam ciągle w głowie, ciągle Ciągle wracam wspomnieniami do tego, co się wydarzyło 21 listopada 2015 roku. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość spotkać się podczas konferencji podcasterów w Polsce i... No ja jestem pełen dobrych emocji po tym, po tym spotkaniu, a jak ty Wojtek? Bo ty organizowałeś, to w ogóle Wojciech Mech razem z, ze swoją fabryką podcastów organizował to spotkanie. Myślam się, że jeszcze nie odespałeś tych wszystkich. Jestem, jestem pełen zmęczenia przede wszystkim. Gdzieś tam pod spodem też satysfakcja jest. Te wszystkie ciepłe słowa, to, to, to wszystko co, co się wydarzyło zaraz po konferencji co dalej się dzieje. No Jednak nad, nad, nad tym ciągle jeszcze góruje zmęczenie, bo ja czekam na Pawła Przybyszewskiego, żeby mu tutaj publicznie podziękować też za, za to, ile włożył na początku w organizację, ale mało kto sobie zdaje sprawę z tego, jak dużo jest do zorganizowania różnych drobnych rzeczy wokół takiej konferencji. Taki tylko jeden przykład podam, że przed samutką konferencją już rano, jak rozłożyliśmy wszystko, ja przed konferencją spałem dwie godziny, bo na ostatni dzień jeszcze zostało tyle drobiazgów. No i rozłożyliśmy rano, rano wydrukowane listy obecności, bo też nie było na to wcześniej czasu. I rozłożyliśmy te listy i zdałem sobie sprawę, że nie pomyśleliśmy o tym, że będziemy potrzebowali długopisów, żeby te listy podpisywać. To takie drobiazgi, takie drobiazgi. To trzeba było po prostu w głowie przez ostatnie dni prowadzić symulację dosłownie wszystkiego, co się tylko może wydarzyć na tej konferencji i zastanawiać się, co nam będzie potrzebne i czego nie mamy, co trzeba zorganizować, co trzeba z kimś dogadać przez jakieś listy obecności, które trzeba było na ochronie zostawić, bo takie inne drobne rzeczy i tak naprawdę e, takie grubsze rzeczy, to już były dawno załatwione, mhm. ale zostawały różne drobiazgi to, i to ten cały chaos organizacyjny, taki, który się na człowieka sypie po prostu przed samym... Pod, przed samym tego typu wydarzeniem, no ciężko było to wszystko ogarnąć w dwie osoby. I... Ale się udało. No. Generalnie może tam zostały gdzieś jakieś drobiazgi, które nam się wysypały, ale chyba nie było ich widać tak z takiego, za takiego większego obrazka i wydaje mi się, że, że, że nam się udało. Nie, no, ja, ja nic nie zauważyłem, co, co, co byłoby nie tak. Wszystko było jak najbardziej okej. Okay. Sala. No, tylko powiem jeszcze, że te długopisy no, no. jakoś magicznie się znalazły. Nie wiem skąd one się wzięły, ale chwilę później leżały już na, tam na tej recepcji i jakoś po prostu się nie wiem, pojawiły znikąd. jakaś fizyka kwantowa zadziałała. Nie wiadomo kto, tak? Krasnodębski pomogły po prostu. Fajnie, nie naprawdę sala odpowiedniej wielkości, fajne miejsce w samym centrum Warszawy, świetna organizacja jeśli chodzi o nagranie, nawet to nagranie, to znaczy to TV IP, które mhm. nam pomogło zrealizować transmisję, no świetnie pomagało nawet na sali. Bo sala nie była taka, żeby widzieć wszystkich prelegentów czy, czy panelistów. Natomiast na dużym ekranie można było, wprawdzie z drobnym opóźnieniem, ale można było oglądać osobę, która mówi. I to wydaje mi się bardzo bardzo fajne i korzystne zdecydowanie. No to akurat mój pomysł był. To się mogę podpisać. No bardzo, bardzo fajnie, że to, że to się udało zrealizować. W dzień, w dzień wcześniej, hmm, około po 22.00, Mhm. Jeszcze trzeba było kabel przeciągnąć między tym miejscem, gdzie. A projektorem. Się da... A projektorem, tak. No i się udało. Wszystko się udało dopiąć, także i, i zadziałało, co ciekawe. Ja próbowałem kiedyś taki długi kabel HDMI przeciągnąć, ale po siedmiu metrach to mi ginął niestety, ze zwykłej kamerki sygnał, zdaje się. Bo na półtora na metra to działa, taki kabelek ze zwykłej kamerki, a tutaj chyba musiało coś być, jakiś wzmacniacz porządny, tak? Jak, jak nie, to... nie, nie, nie. To, to troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja była, bo ja się to próbuję kamerę ustawić, żeby nie być taki brzyd... takim brzydalem. E... Na takie odległości HDMI praktycznie nie da się zrobić, można, znaczy, może inaczej. Jak już o takich drobiazgach rozmawiamy technicznych, to da się, tylko, tylko, tylko nieprosto. Najprościej to jest po prostu pociągnąć kabel SDI. To jest taki koncentryczny kabel, który może być bardzo długi, Aha. i na samym końcu umieszcza się konwerter z SDI na HDMI, który tak naprawdę tam elektrycznie to prawie taki sam sygnał, jest tylko inaczej troszkę zapakowany w kablu. I tym kablem SDI pociągnęliśmy to do, do projektora i na samym końcu po prostu tam ze 4 może 5 metrów kabla HDMI, który, który już do projektora docierał. A z ciekawostek takich technicznych to mogę powiedzieć, że są takie kable HDMI, które są światłowodowe. E, widziałem na szpulach można kupić gotową szpulę chyba ze 300 metrów. E, na jednym końcu jest wtyczka HDMI plus konwerter potem jest długi światłowód i drugiej, z drugiej strony odwrotnie i to się stosuje do np. takich wyświetlaczy, które gdzieś w centrach handlowych są umieszczane i trzeba dociągnąć kabel. <coughs> nad windami, nad jakimiś tam różnymi no miejscami tak. publicznymi, gdzie sobie tam jakieś reklamy się wyświetlają. I to na zakłócenia wtedy elektromagnetyczne nie działa, prawda, bo to nie, światło no to może być odpowiedniej długości, bo światłowód jest troszeczkę lepszy od zwykłej międzi. No tak, ale wchodzimy w takie drobne szczegóły. M <laughs> mnie to akurat interesuje. Nie ma innych tutaj osób, które by pytały. Y Paweł, zapraszamy Cię do stołu. Będziesz miał na pewno swoje pytania i swoje tutaj też uwagi do, do, do, tego, do tej konferencji, bo też brałeś z Wojtkiem udział w jej organizacji. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że jesteśmy, tworzymy w tej chwili taką audycję, którą mamy nadzieję, że się uda prowadzić co tydzień. Taki okrągły stół podcasterów, zapoczątkowany we wrześniu jeszcze 2015 roku. No i zapraszamy po prostu do, do wspólnego spotkania raz w tygodniu we wtorek o godzinie 21. No tak się umawiamy z góry, żeby nie trzeba było subskrybować, zapisywać w kalendarzu. Po prostu wtorek, 21. Zawsze ktoś tutaj będzie. Ja byłem na przykład dwa tygodnie, czekałem, czy ktoś może przyjdzie. Nikt nie przyszedł, w związku z czym po 15 minutach dyżuru sobie poszedłem. Ale jeśli ktoś... Jeśli już druga osoba się pojawi, to już będzie o czym rozmawiać, podejrzewam, bo jak dwóch podcasterów się spotka, to raczej mają o czym rozmawiać. To zaczynają od tego, jak my słyszysz? No koniecznie, tak, od tego się zaczyna, ale, ale potem się przechodzi do takich tematów nawet tak szczegółowych jak dzisiaj, odnośnie jakichś tam kabli, wideo, co przecież niewiele ma wspólnego z audiopodcastingiem, o którym rozmawiam. No jak to? Rozmawiamy. Bardzo dużo. No tak. No robimy taką konferencję i wiesz, no dobrze wiedzieć takie rzeczy. No właśnie, wiesz, miałem też ten problem, bo chciałem, też był duży wyświetlacz i, chcia, i chcieli organizatorzy, żeby na żywo obraz z kamery przekazywać właśnie na ten, na ten projektor. No i kabel był potrzebny jakiś 15 czy 20 metrowy, żeby, żeby od kamery do, do projektora przeciągnąć. No i się to nie udało właśnie, bo nie wiedziałem tego, co już wiem teraz na przykład, ale... Ale to no, chyba. No to już teraz wiesz, gdzie dzwonić, w razie problemu. Tak. No fajnie. Słuchaj, ale bo to mówiliśmy o technicznych sprawach związanych z konferencją, ale powiedz jak. jak czy, czy oceniasz, że wyszło powyżej twoich oczekiwań, czy poniżej twoich oczekiwań przed konferencją, bo się spodziewałeś czegoś na pewno, nie? To ja może opowiem całą historię, bo no to ale... jest warto, warto, warto upublicznić też gdzieś tam te kulisy, bo mało kto zdaje sobie sprawę, jaka to jest trudna sprawa, organizacja czegoś takiego. Czekam na Pawła, że się pojawi. Mówił, że, że będzie z telefonu, może tam ma jakieś kłopoty z telefonem, więc spróbuję opowiedzieć. Napisał, że zaraz padnie mi bateria także. No właśnie. Mhm. Zaczęliśmy teraz z perspektywy na to, patrząc na wariata dwa miesiące temu. Gdybym wiedział, że będzie tego tyle i że to będzie tak skomplikowana sytuacja, to bym się pewnie w życiu nie zdecydował Aha. na to, żeby robić to w dwa miesiące. Potem, jak rozmawialiśmy ze wszystkimi dookoła, którzy jak jakiekolwiek konferencje, takie mniejsze, większe, organizowali, to wszyscy dokładnie tym samym głosem mówili: Te dwa miesiące to jest super krótko i to cud w ogóle, że się coś udało. Przez pierwszy miesiąc i w zasadzie kawałek drugiego, ten cały, ten cały ciężar poniósł Paweł. Ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić teraz tego, jak dużo i oni wykonali telefonów, ile maili napisali, jak to wszystko wyglądało, żeby, żeby zebrać odpowiednią ilość ludzi, żeby się w ogóle opłacało robić cokolwiek. Także no ja, jestem, to jest... ja jestem stale pod wrażeniem, że tak się udało, bo próby wcześniej były. To ja to ci mogę powiedzieć, że były próby, podejścia, nawet nie na zasadzie, że już coś ogłaszaliśmy, ale... ale taki... No właśnie, cześć Kaja. Nie, słyszymy, nie cię. słyszymy cię. Więc były takie próby, ale one upadały zazwyczaj na, na poziomie, po odpytaniu dwóch, trzech osób, jakoś to się rozpływało, rozmywało, wiesz. No fajnie, że Paweł no właśnie to, powiedział, że, nie, to, że ja to potem... musi wyjść i koniec, nie ma gadania w ogóle. To, że ja potem mogłem nie spać przez ostatnie półtora tygodnia w zasadzie w ogóle, a wcześniej... No każdą, każdą, każdą wolną chwilę poświęcałem na to, żeby ta konferencja jakoś wyglądała i żeby jakoś się zapaliło to wszystko. To jest, to jest już pochodna tego, że udało się wcześniej to wszystko, tych wszystkich ludzi, którzy potem się pojawili w panelach zorganizować, zebrać, namówić. Ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak, jak się Pawłowi to w ciągu jednego miesiąca udało zrobić, ale zrobił. No dobrze, ale I poniżej potem... oczekiwań czy powyżej oczekiwań? Na razie takie no pytanie. i chcę do tego dotrzeć po troszkę, mhm. ale dobrze, no już naciskamy to powiem. Nie spodziewałem się nawet połowy tego, co się wydarzyło. Mhm. Mogę jeszcze w ogóle powiedzieć, że już dostałem statystyki ze streama i jak podsumujemy ilość ludzi, którzy się zapisali na liście obecności plus ilość osób na streamie przez cały dzień, to na polkasterze było około 600 osób. No, Także dosyć spora konferencja. Fantastycznie. Fantastycznie. Cześć Kaja, teraz Cię już słychać, Cześć. bo słyszę, jak klikasz myszką, więc... Dobrze. Więc wszystko jasne. A Tobie, Kaja, jak się podobało? Powiedz, Jak czego się spodziewałaś i czy to było więcej niż było, czy mniej niż to, co się wydarzyło na, na, na konferencji? Ja jestem super zadowolona z tego, jak to wyszło. Jest, y, znaczy Paweł jest w ogóle mistrzowskim organizatorem konferencji, żeby było jasne. Na no, poprzednich, w której braliśmy udział... Czyli technologia relacja wiedza też była, znaczy bez, bez kaszynięcia przeszła ca, cały dzień mnóstwo prelekcji, yy, a, a Polcaster. moim zdaniem udał się super, bo bardzo dużo ludzi przyjechało spotkać się na żywo. Uścisnąłam tyle dłoni, że naprawdę ty, aż mi przykro, że nie pamiętam każdej rozmowy i nie z każdym powiedziałam o wszystkim nawet z tobą, bo się spędziłam mniej czasu niż planowałam, ale go po prostu było mało, bo było bardzo gęsto. Panele no. moim zdaniem wyszły super, mimo lekkiego opóźnienia, ale to też jest normalne przy takiej ilości i ludzi i, i zagadnień. Kawa była pyszna. Ja nie mogę się nacieszyć z tej kawy, naprawdę była obłędna. No kawa, barista, on mnie zagadał i ja w pewnym momencie muszę fragment sobie odtworzyć z nagrania, które będzie podobno, prawda no, Tak, prawdopodobnie już się na FTP ładuje, także możliwe, że jutro będzie już na YouTubie, jak dobrze pójdzie. Jeszcze tylko chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, bo ja no. sobie w ogóle zdałem sprawę, że jak, jaką straszną gafę popełniłem i chciałem tutaj pozdrowić chłopaków z, z podcastu Dodechy, takie duże fajne czerwone logo. Jeden z, jeden z nich był z, u, u mnie w panelu i szał był taki, że ja potem nawet nie zdążyłem się przywitać z nimi, a oni przyjechali z, z land morza. Także ze Szczecina. No, kawa, Także draga. chłopaki cisnęli chyba jakimś pendolino do nas, zresztą nie oni jedni. To, co się na Twitterze działo, jak się popatrzy na, na hashtag Polcaster, to jest dużo przed konferencją wpisów, że niedługo się zobaczymy, jesteśmy gdzieś w jakimś pendolino, czy w jakimś tramwaju. Naprawdę niesamowite rzeczy się działy przed konferencją, w czasie konferencji, po konferencji. A ja sobie naprawdę pluję w brodę, że się z chłopakami nie przywitałem, bo tak dużo się działo i tyle było do ogarnięcia. To prawda. Tak, no ja to też. Prawda. dużo ludzi mówiło, że jechało, jechało pociągiem, bo też parę osób, przepraszam, że też mam mhm. słowo, że po prostu biegli z któregoś panelu, do którego siedzieli do ostatniej chwili, żeby zdążyć na pociąg z powrotem, bo niektórzy naprawdę tyl... jechali na przykład 6 godzin po to, żeby spędzić 3 godziny na konferencji. Moim zdaniem to jest ekstra. Wiecie, no. mnie w ogóle ludzie na miejscu tam pytali, podchodzili do mnie i pytali co lepiej wybrać, czy lepiej iść na warsztaty, czy lepiej zostać na panelach? I ja nie miałem pojęcia, co im powiedzieć, naprawdę. Tak, to był trudny wybór, ale na szczęście z paneli są nagrania, no właśnie. Y mhm. które niedługo będziemy mogli obejrzeć, no a warsztaty, no to wiadomo, że warsztat jest zawsze wydarzeniem w zasadzie niepowtarzalnym. Ja zdążyłam pójść tylko na jeden warsztat, z dużym żalem, nie oglądając pierwszych dwóch paneli w związku z tym. Potem były moje dwa, w których absolutnie nie pamiętam, bo byłam zbyt zdenerwowana, żeby zapamiętać... No co, nim, ty? co? Ty? w ogóle nie było widać. Tak. To znakomicie, tak trzymać. No, no. Dobra, dobra, dobra. Pierwszy raz prowadziłam panele. Ale super, gości, gości miałam znakomitych, byli super, super byliście przygotowani. Każdy powiedział coś ciekawego. pisałam o tym, bo wpisałam sobie relacje z konferencji. Bardzo mi się podobało to, ile Wojtek i reszta ekipy przygotowali stanowisk i bardzo mi się podobało, że było przy wejściu to miejsce, w którym można było sobie nagrać swoją rzecz, jak ktoś potrzebował i przyjechał bez sprzętu. Trochę mi przeszkadzało to bieganie między piętrami, między, ale to rozumiem, że to, to nie jest coś, na co ktokolwiek ma wpływ. No po prostu dostaliśmy takie sale i już. A na, tym, na tych pierwszych warsztatach na przykład było tylko kilka miejsc. To były warsztaty z, no, z, z, z mówienia. Jak pan nam radził przez, przez cały czas, że mamy dużo słuchać i dużo mówić i zaczynać ładnie mówić już od poranka. A nie tylko godzinę dziennie No i słusznie. Dobra rada zasadniczo. I... i no tak, tak, to było to bieganie te panele. Dla wszystkich było miejsce. Zmieściliśmy się w tej sali na warsztaty, chociaż było nas chyba dwa razy więcej niż, niż mm -hmm. było Sala była na osiem osób przygotowana, ja mniej więcej Warsztatowa. Tak, a ja liczyłem tam chyba kilkanaście osób na, na warsztatach się pojawiało. Zwieściliśmy się tam, wiesz, tu ktoś za drzwiami, potem przyszedł Bardzo sympatyczna obsługa budynku w ogóle przyniosł nam krzesła. Pani, która siedziała tam na recepcji, też nam bardzo we wszystkim pomagała. To było ekstra. W ogóle ta atmosfera ogólnej życzliwości i takiej radości z tego, że się spotykamy i że jest fajnie i że razem robimy coś ekstra, moim zdaniem to bardzo dobrze świadczy o tym, o, o tym jak to się udało. Ja znowu miałem takie wrażenie, że Kaja z tobą, jak się spotkałem, to właściwie my się już znamy, więc. <grym, <grym, ale spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo, prawda? Więc tak. nie ma tego wrażenia, że się pierwszy raz spotykamy na żywo. Po takich rozmowach chociażby jak tutaj, prawda? Jest, to samo, Jest mia... też... to samo miałem z Łukaszem Witkowskim, który przez 5 lat nadawał spo... z Detroit. W ogóle go... Rzadko widziałem, bo on rzadko umieszczał swoje zdjęcia, wtedy się w podcastach nie używało takich narzędzi jak dzisiaj są. No. czy w ogóle do komunikacji. Były jakieś tam Skype, ale to słabo działało jeszcze wtedy. Natomiast jak się z nim spotkałem, to też było takie wrażenie, że no, tak jakbyśmy się tydzień nie widzieli, czy, czy coś, no to, to to jest zupełnie... No i tak właśnie też brakuje mi tego, żeby z tobą na przykład normalnie usiąść w realu i pogadać, bo, tak, bo, niby, bo niby tam była okazja, ale, ale było tyle osób, z którymi nie da się tak po prostu umówić w Warszawie. No to trochę złudne jest, nie? Bo tak w Warszawie to tak. też nie tak Łatwo się umówić. Ale tak ja ja naprawdę teraz... nie to też dzięki temu. No właśnie. Ja myślę, że teraz trzeba by było podzielić te 40 kilka podcastów e, jakoś sprawiedliwie, wyznaczyć dyżur i odsłuchać wszystkie te odcinki, które teraz się pojawią. Jestem bardzo ciekawy tych relacji, które się powinny teraz pojawić po, po podcasterze, bo cały czas, gdzie się tylko nie przeszło, to w każdym roku stał jakiś podcaster i nagrywał drugiego. Mam pomysł, jak do tego zachęcić. No, no. Robimy, grupę, robimy grupę na Facebooku, na, który, na którą będą zaproszeni wszyscy uczestnicy i uczestniczki i jeżeli tam poprosimy, żeby wrzucali linki do tych audycji, w których mm -hmm. opowiadają o Sterze, myślę, że ludzie będą się chwalić i nawet jak nie planowali, to coś powiedzą o tym. No właśnie, ja też postaram się zebrać te linki do notatek do dzisiejszej audycji, bo ta audycja jest nie tak. tylko jest w, w Blabie, w którym się spotykamy, ale też jest na stronie podcastu kropka podcasty.info taka subdomena podcasty.info i tam e, można po prostu zasubskrybować sobie podcast, czyli taką formę z, zupełnie audio. E, a ci, którzy słuchają nas z kolei w audio, to mogą nas zobaczyć, bo z tego naszego dzisiejszego spotkania też robimy nagranie i można wejść na link do Blaba i sobie po prostu obejrzeć. E, fajnie się jest spotkać e, tak bardziej na żywo niż, niż przez inne środki szybkę, komunikacji. Szyb, A no, z drugiej strony szyb. to jest coś, o czym być może większość podcasterów, podcasterek nie myśli, ale umówmy się przez to, że ludzie słyszą nas głos dość często, czasami nas obejrzą i tak dalej. Oni czują, oni czują, no widownia czuje tak naprawdę ze swoimi ulubionymi, prowadzącymi jakąś więź i też mają poczucie, że znamy się całkiem dobrze. Tak, chociaż tak, tak, na przykład mm. nigdy nie widzieliśmy się na oczy, nigdy nie spędziliśmy ze sobą takiego czasu, mm. wiecie, jeden do jednego. Ja wiem, że jestem osobą bardzo towarzyską i łatwo nawiązującą kontakty, bo ja po prostu bardzo lubię ludzi, ale spotkać się i przez chwilę pogadać, no nie, no może masz rację, może tak lubię ludzi bardzo wybiórczo. <laughs> Moje sumienie nie krzyczy z drugiego pokoju, to znaczy zaśmiał się, jest straszliwy. Ale tak, to jest, to jest coś, dla, dlaczego ja bym chciała, żeby takie konferencje zdarzały się częściej, to znaczy teraz było fajnie, bo spotkaliśmy się wiele, no nie wiem, profesjonalnych osób czy ludzi, którzy robią podcasty aktywnie, ale żeby widownia też miała okazję nie tylko pogłębić właśnie swoją więź ze swoimi ulubionymi podcasterami, mm -hmm. podcasterkami, ale także spotkać innych, żeby tak jak akurat kiedy byłam gościem na panelu, tak jak powiedziałam i to się widziałam, spodobało zdaje się Izabeli, żeby poszerzać swoje horyzonty, bo można mieć swój ulubiony podcast, ale tak, spotkać tak, ludzi, tak. którzy robią coś prawie tuż obok i to też może być ciekawe. Powiem, że ktoś do mnie napisał, nie pamiętam teraz, przepraszam, ale i tam było m.in. napisane to, że dziękuję za to, że udało się mu wreszcie dołączyć do wyobrażeń prawdziwe twarze, że ty głosy mm -hmm. zna, ale wreszcie może do, przypiąć do tego jakieś prawdziwe twarze. Tak, bo to, zdjęcia nie oddają czasami sprawiedliwości. Ja na przykład jak zobaczyłem zdjęcia moich gości na panelu, no to wiadomo, trochę się ocenia po wyglądzie, trochę nie, ale tak.. Mm, Bałam się, że po tych zdjęciach nie poznasz porysa. nasz wiedziałam, że poznam bo już go widziałam, tak? I, i Kuldanka, że poznał, bo też się poznaliśmy już, już wcześniej, Ale czy Dawida, a całą resztę, patrzysz na zdjęcie, no a na przykład jeden z moich gości, Gaweł, miał takie zdjęcie trochę tyłem, jakiś taki młody, młody człowiek bez zarostu, z krótkimi włosami, a przyszedł brodaty facet, nie poznałam go oczywiście i na szczęście, na szczęście wszyscy się chcieli przywitać i przedstawić, więc... Zdjęcia kompletnie, kompletnie nie oddawały mhm. fajności tych ludzi, których się potem widziało. No ale dobrze Kaja, to odpowiedz na pytanie, które zadałem, czyli powyżej no. oczekiwań wyszła ta konferencja twoich. Czy spodziewałaś się, że będzie może jeszcze lepiej, może większa sala, może więcej osób, więcej tematów, więcej warsztatów, nie wiem. Szczerze mówiąc, wyszło tak, jak się spodziewałam. Byłam mm -hmm. raczej, wiesz, optymistycznie i nawet wręcz entuzjastycznie nastawiona, I, i ponieważ wszystko się udało, sala była taka, że każdy miał miejsce, każdy mógł usiąść. Organizacja była bardzo w porządku, wszystko się odbyło, co się miało odbyć. Być może chciałabym o tym, o tym też pisałam parę razy, że być może fajnie by było. Gdyby było więcej czasu na dyskusję o pieniądzach, finansowaniu i tak dalej, bo to było coś, co wszystkich ewidentnie żywo interesowało i były bardzo fajne sprzeczki też na ten temat, tak jak powiedziałaś. Mhm. Ale, ale to było. Y, wydaje mi się, że y, tego nie mogliśmy przewidzieć. Znaczy, wiadomo, że to jest temat interesujący, ale ponieważ planowaliśmy, planowaliście tę konferencję, żeby była dla wszystkich, nie tylko dla zaawansowanych twórców, ale, ale też dla, po prostu dla słuchaczy, słuchaczek albo dla ludzi, którzy dopiero chcą zacząć, więc panele, które były dla ludzi, którzy zaczynają, żeby wyczuć temat, czy tam dowiedzieć się jakichś sztuczek i warsztaty, one też były potrzebne, więc tak naprawdę, gdzie nie utniesz, tam zabraknie. Więc mam nadzieję, że po prostu niedługo będzie następna konferencja, na której na przykład będzie głównym tematem będzie finansowanie i reszta będzie poboczna. Wtedy będzie można te proporcje lepiej ale, ale widać ja właśnie ja bym, jakiś taki po podział, mówić, nie? Mhm. Poczekaj, Wojtek, mówić. chwilkę, bo wydaje mi się, że właśnie to, to, o czym Kaja powiedziała, to jest chyba dobry sygnał do tego, jeśli szukujemy się do kolejnej konferencji, żeby chyba troszeczkę podzielić bardziej tematy właśnie pod tym punktem, bo była mowa o, o Polsce A i Polsce B, ale, ale jednak ten podział chyba dosyć mocno wyszedł i myślę, że to może być jakaś podpowiedź przy organizacji kolejnej, kolejnej, kolejnej konferencji. Ja przede wszystkim chcę obronić trochę wybór paneli i tematów paneli, bo od kilku osób tutaj znajomych, między innymi od dwóch uczestniczek, które przyjechały specjalnie na tę konferencję, a nigdy wcześniej z żadnymi podcastami nie miały do czynienia, usłyszałem, że to było wszystko idealnie dobrane, bo one się dowiedziały rzeczy, o których nie miały zielonego pojęcia, więc... Tak. Dokładnie tak układaliśmy ten program, żeby najpierw powiedzieć przedstawić w ogóle, co to takiego jest podcast, przedstawić ludzi, którzy te podcasty nadają, spróbować porozmawiać o tym, kto słucha podcastów i dlaczego i dopiero potem zakończyć gdzieś tam z sprawami finansowymi. To moim zdaniem udało się znakomicie mhm, i tak. ludzie dokładnie to potwierdzili. A następna konferencja prawdopodobnie troszeczkę inaczej będzie wyglądała i troszeczkę o innych rzeczach pogadamy. No i dobrze, że tak się właśnie poukładało to. Moim zdaniem też, zresztą pamiętam, jak układaliśmy ten program, bo były te zagadnienia tak rzucone troszeczkę w jeden worek tak. i zastanawialiśmy się, w jakiej kolejności to ustawić i kiedy zobaczyłam, że naprawdę możemy to ustawić od tematów dla najbardziej początkujących do tematów, dla takich ludzi najbardziej skoncentrowanych na konkretnych nie wiem, problemach czy zagadnieniach dotyczących podcasterki, to, to okazało się, że to jest po prostu idealna konstrukcja tego, więc nie ma czego bronić. To tak naprawdę wyszło bardzo dobrze, a jak na pierwszą, to było dokładnie tak, jak trzeba. No nie, według mnie było zdecydowanie lepiej niż trzeba, bo to pier pierwsza mogłaby się, mogłaby się odbyć w mniejszym gronie, w bardziej kameralnym i też, i też byśmy byli zadowoleni i też byśmy chcieli kolejnej, prawda? A tutaj A wyszło... jeszcze, jeszcze odnośnie tego, tego podziału, to chciałbym się podpisać pod słowami Izabeli Russell i będę, się, będę bronił, godności polskich podcasterów wszystkich, od A do Z. Wszyscy są potrzebni i każdy znajdzie swoje miejsce. Dajmy, dajmy szansę słuchaczowi wybrać. Nie jest tak, że słuchacz jest słuchaczem jednego, jedynego podcastu. Zawsze jest ich tam kilka gdzieś w playliście. Jak my będziemy się między sobą tak różnicować i pokazywać się palcami nawzajem, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Niech... Nie ma sensu. Niech to ocenią słuchacze. A poza tym też taka konferencja była okazją czegoś, co też będę wspominać jeszcze długo i mile to znaczy można było spotkać się właśnie na krzyż. Poszliśmy na przerwę obiadową z, w takiej grupie, w której było dużo ludzi od podcastów growych. Poszedł z nami jeden człowiek od podcastu marketingowego i tam jeszcze parę osób dalej na stole, którzy rozmawiali o, o różnych przedsięwzięciach z, w związku z podcastami, nie o samych podcastach, które robią i okazało się, że na przykład hardkorowy marketingowiec, z hardkorowym graczem, znaleźli mnóstwo wspólnych tematów, w których mogli się pochwalić, że coś wiedzą o swoich, nie mm -hmm. wiem, nawzajem środowiskach I, i naprawdę, kiedy spotkałem nerda marketingowca, który znał z przed, przedwieczną wręcz twórczynię bardzo znanej serii gier, a to nie jest hardkorowy gracz, to jest hardkorowy marketingowiec i on ją znał z nazwiska, Hmm. Gdzie osoba na ulicy nie wie w ogóle, że istniała na przykład taka, taka wytwórnia gier jak Sierra, a, a on wiedział, dziewczyna, założycielka, ta, ta babka, która robiła tam gry, no to no mnie spadły portki ze szczęścia, bo to, to znaczy, że wystarczy chwilę poszukać, wyciągnąć do siebie łapki i jest, jest o czym gadać i właśnie się nie różnić, tylko szukać wspólnych no nie wiem, no i zainteresowań i wspólnych informacji i patrzeć na nie z różnych perspektyw i dzięki temu można, można po prostu wiedzieć więcej albo rozumieć wszystko inaczej. To jest ekstra. A. Ja, ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby łączyć i, i szukać elementów wspólnych i ewentualnie z tego jakoś coś tworzyć. Natomiast no, to jest nasze stanowisko, i jesteśmy oddzieleni od y, tamtej grupy tym, że oni tak nie uważają, więc, to, więc to Jakiej tamtej grupy, bo jestem... Tak chciałem wiedzieć, jakiej tamtej... No, grupy, nie grupy, no, Filip Dawidziński właśnie wystąpił, prawda, i powiedział, że to nie jest podcasting dla niego, że to było Kiedyś to inaczej się tworzyło i A. on nie ma nic przeciwko, żebyśmy sobie zarabiali na przykład, żebyśmy o tym w ogóle rozmawiali, ale on jest starym podcasterem i on uważa, że tak, że to nie jest podcasting, w sumie, prawda? Ja go inaczej zrozumiałam. No mam wrażenie, że um, tak, oczywiście, że każdy może robić z podcastingiem to, co chce, tak, ale o, mam wrażenie, że i on, i, i ten, ten drugi, zapomniałam nazwiska, strasznie mi przykro, um, mówili o tym, że dla nich, dla nich podcasting to jest coś, co się robi z potrzeby serca, a czy z tego coś wyniknie, czy z tego wyniknie kasa, czy z tego wyniknie cokolwiek innego, jest kwestią zupełnie nie pierwszorzędną. Pierwszorzędową. A dziewczyny, które brały udział w panelu, to chyba Ariadna, Ariadna to mówiła, mhm. że ona sobie założyła podcast po to, żeby prezentować się jako osobę pracującą w jakimś zawodzie. Ona w to inwestuje pieniądze w to, czym jest, w to, jaki podcast robi, ponieważ jej się to zwraca. Dla niej to jest narzędzie tak naprawdę: mhm. narzędzie mhm. do pracy, narzędzie do, do, do robienia biznesu. A dla chłopaków, którzy dyskutowali z widowni, to to było odwrotnie. Tak, tak, absolutnie tak. odwrotnie no i, i to przesunięcie przesunięcie ciężaru było dla nich takie, takie że, że aż poczuli, że, że potrzebują zaprotestować. Przy czym obaj też zastrzegali się, że wyróbcie to jak chcecie, dla nas to jest ważne i my robimy to inaczej. I tak naprawdę jakby, jakby było więcej czasu, którego nie było oczywiście, to myślę, że mogliby sobie... Mm, Mogliby sobie dużo rzeczy powiedzieć i jakby za, zaakceptować to. Znaczy nie mówię, żeby od razu wszyscy muszą się lubić i trzymać za ręce, bo to też nie o to chodzi, ale żeby rozumieć, że podcasting dla jednych to będzie potrzeba serca, czy jakaś potrzeba ekspresji, dla innych to będzie narzędzie, to też jest dobrze, że podcasting może być wieloma rzeczami dla wielu osób. Dla niektórych to mm -hmm. będzie źródło informacji, mm -hmm. dla innych źródło emocji, dla innych źródło nie wiem, no, kontaktów biznesowych tak naprawdę, czy jakichś innych... O okazji, żeby coś zrobić dla pieniędzy albo nie dla pieniędzy I, i ja się z tym zgadzam, zamykanie się na to, że to ma różne opcje albo walczenie, że to ma być tylko dla idei albo tylko dla pieniędzy zaszkodzi temu wszystkiemu i myślę, że wszyscy sobie z tego jakoś tam zdają sprawę, dlatego, dlatego też widziałem, że panowie naprawdę bardzo starannie nie ma, nie słowa. Ma, sobie, dobierali słowa i starali się nie brzmieć jak oskarżyciele, tylko że dla nas to jest co innego, nie zmieniajmy tego i Wydaje mi się, że na to bym należy zwrócić uwagę, to znaczy nie lansować podcastingu jako biznesu, jako źródła pieniędzy, jako czegoś, co wymaga supermarketingu, tylko żeby rozmawiać też o tym, jak, jak robić, dlaczego i jak sprytnie robić podcasting z potrzeby serca i nie, jakby nie tracić na tym no tak, czego no, innego. No, ja ale... myślę, że to jeszcze fajnie Antek podsumował taki środek, który jest pomiędzy, pomiędzy Ariadną, a to, tą to starą gwardią, nazwijmy ich starą gwardią. No nie, nie, nie, ja nas... protestuję, bo to nie jest stara gwardia. Ja też jestem starą gwardią i absolutnie się nie zgadzam z tym, co mówił Filip. Tak samo Martin Lechowicz, który w pierwszym wystąpieniu tam narobił trochę szumu, ale nie wiem, bo nie byłem akurat na samym początku, tak słyszałem tylko. Też raczej myśli o tym, żeby, żeby, no, podcasty mogły zarabiać na siebie, prawda, żeby mogły się utrzymywać. Bo czemu nie? Ale to, to nie? właśnie jest Stara Gwardia również, więc proszę, Wojtku, nie używaj Starej Gwardii, bo, nie bo to, to nie jest, jest Stara Gwardia. Języka. Nie używaj nie się języka, Nie, nie, używaj. nie, nie będę już używał języka nienawiści. Wspomnieć chciałem o tym, co Antek powiedział, bo Antek powiedział coś bardzo mądrego. Czasem zdarza się mm, przez przypadek, Połączyć, połączyć, pasję z zarabianiem pieniędzy. U nas to bardzo dobrze widać. Ja jestem informatykiem, Antek jest informatykiem, obaj mamy bardzo, bardzo ostro narąbane w głowie w tym sensie, w takim może pozytywnym. I to, co robimy w podcastach, robimy tylko i wyłącznie dla czystej Friday i fanu z tego, że możemy się tym wszystkim z ludźmi podzielić. A to, że przy okazji do niego na przykład, przychodzą ludzie i chcą, żeby im zorganizować jakiś system, bo, bo dzięki temu, że posłuchali nas w podcaście wiedzą, że mamy pojęcie o tym czy o tamtym, to jest sprawa poboczna i wiąże się oczywiście z podcastowaniem, ale to troszkę inaczej działa niż na przykład w przypadku Ariadny, która z tego, co ja zrozumiałem, traktuje podcasting jako narzędzie. My nie traktujemy podcastingu na, jako narzędzie, tylko jako formę Ty, wyrażania tak swojego. Formę ekspresji, tak. E, mhm. swoje, no, no, swojej pasji, tak? Mhm. Dzielenia się tym, co mam w środku, z kimś innym. A to przy okazji, tylko zdarza się tak, że jest, też jeszcze ma jakąś wartość komercyjną. No to, na... to rodzi jakieś, jakieś okazje, jakieś. Tak, no, w drugiej końcu są ludzie, którzy robią to też z pasji, ale komercji do tego nie da się przypiąć, tak? I oni mhm. może. Może tak już na zawsze zostaną, bo jeżeli nie będą chcieli się zmieniać, no to nie? to nie będą w stanie podpiąć do tego pieniędzy, tak? Ale też mają prawo do tego, żeby, powie żeby powiedzieć, co mają w środku komuś drugim. No jasne. I mogą Absolutnie tego tak. wcale nie ja potrzebować, potrzeb potrzeb no. Mhm. Ja, jestem, ja jestem przeciwna potępianiu na przykład podejścia, które ma między innymi Aliadna, to znaczy, że używa tego... No bo, no bo to tak jakby ta... za to, że umieszcza banery w internecie, no. Tak naprawdę jakbyśmy ją potępiali za tego, że używa podcastów. Oczywiście nam jest, są potrzebni tacy podcasterzy jak Ariadna, którzy robią to profesjonalnie i po coś i wiedzą jak i, i na przykład Antek, jeżeli któregoś dnia będzie chciał, nie jakby przypadkiem, przypadkiem konsekwencją tego, że on występuje publicznie tak naprawdę ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem jako, jako programista informatyk, że jak będzie chciał kiedyś nie wiem, bo za pięć lat będzie na przykład chciał poszukać klientów w ten sposób i chciał, będzie chciał zostać konsultantem albo czymś takim, on pójdzie do Ariadny a Ariadna mu powie, czego się dowiedziała przez lata, kiedy mm -hmm, robiła to mm -hmm. świadomie i celowo, więc ekstra. A jeszcze chciałem powiedzieć, że w każdej dziedzinie życia następuje profesjonalizacja. Wcześniej czy później. Kiedyś Oczywiście. W czasach starożytnych wszyscy składali sobie jakieś tam jeździdełka na czterech kółkach i się ścigali. A teraz zobaczcie, co się dzieje w sportach motorowych. Od wszystkiego jest człowiek i nikt nie robi wszystkiego naraz. Dokładnie tak samo będzie w każdej innej dziedzinie życia i gdzieś tam też w podcastingu czeka nas taki kierunek. I ci, którzy teraz zarabiają na podcastach, jak Ariadna czy parę innych osób, którzy zlecają montaż na przykład odcinka, mają do tego święte prawo. Nie no, mówię już... o tym, że generują kurde pracę i pieniądze, tak? To znaczy... Dokładnie. <śmiech> Witamy Pawła. Witamy Pawła. Pojawił się słuchacze nie wiedzą, być może, ale pojawił nam się tutaj na ekranie już jakiś czas temu. Ja biję brawo nieustannie dla, dla Pawła, bo fantastycznie zorganizowana jest, była konferencja. Jestem pod wielkim wrażeniem i, i bardzo dziękuję za to, jak już Wojtkowi wcześniej dziękowałem, to i Tobie dziękuję, Paweł, za tę organizację, bo naprawdę rewelacja i fantastycznie, no ja że, dziękuję. że doszło do tego. To naprawdę do tego. to była taka inicjatywa, można powiedzieć, mocno oddolna, bo wsparcie jakby było z każdej strony, więc. No ale właśnie potrzebna Powiedział była też taka osoba, która to wszystko weźmie w garść i, i coś z tym zrobi, bo ja nie miałem zielonego pojęcia co trzeba zrobić, jak to trzeba poprowadzić. Ty miałeś pomysł, na to wiedziałeś jak to zrobić i wyszło fenomenalnie po prostu fenomenalnie. No. Umiesz robić konferencję starych. A, w a co, ciekawe, co ciekawe, uczyłem się od Magdy Górskiej-czekaj, która prowadzi w dekompresorze kanał Nauka. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, ona jest, ona jest niebywałą w ogóle menedżerką. To jest, to jest niesamowite, co ta dziewczyna potrafi, ona jest niezłomna. Mm -hmm. co ona potrafi załatwić, zorganizować. Ja jeszcze wiesz, bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, o której w ogóle nie mówiliśmy podczas konferencji. Nie zastanawialiśmy się nawet nad tym, że że to jest jakaś część podcastingu, ale według mnie to ta część też jest, czyli to przeciwko czemu na przykład protestował Filip, czyli podcasty radiowe. No, są te podcasty i myślę, że, że to też są podcasty, jeśli posiadają własne RSS, jeśli można je zasubskrybować tak jak inne podcasty, to one też są podcastami. W ogóle w definicji podcastu gdzieś tam taki, no, takie oficjalnej jest też napisane, że to wcale nie musi być ani audio, ani wideo, tylko można w ten sposób na przykład dystrybuować książki. A ktoś Audiobook... tak. no, już nawet nie audiobooki, tylko zwykłe e-booki do czytania. A ktoś napisał, że mógłby być na Twitterze, że mógłby być przekaz audio, bo konferencja w końcu podcastowa. No, no kurczę, no chcieliśmy pokazać tych ludzi. No bez przesady podcast z tego będzie. No. Jakby to nie ma się chyba co wczuwać aż tak w definicję, tylko po prostu robić swoje i udostępniać. Znaczy, Jeżeli ktoś będzie zrobić... potrzebował odsłuchać sobie, to ja myślę, że damy im przecież bo samą, samą ścieżkę to, audio. Nie bo No słuchajcie, aby zrobić z wideo audio, wystarczy zasłonić okno odtwarzacza jakimś innym oknem, i już masz audio. No nie, no ale... Nie właśnie się YouTube'a na MP3. Tak, gramy, tak, no, to na, przykład, na przykład, a poza tym też zżera troszeczkę transferu, prawda, przy tak, okazji, więc to... Tak, jeżeli ktoś przez komórkę w drodze, no to... No właśnie, właśnie, to, to wtedy się, się drożą, robi trudno. <laughs> no mam nadzieję. Ale fajnie, jeśli no, będzie, będzie. mp 3 jakaś nawet 64 kilobipsy, to, to myślę, że to jest spokojnie do odsłuchania później sobie na, na gdzieś. jeszcze chciałbym w drodze. Od właśnie mhm. o organizacji konferencji coś powiedzieć, bo yy... Powiedz w ogóle, taką... jak ty to przeżyłeś, bo ty byłeś półprzytomny ty... ze zmęczenia, ale napierałeś <głos> tak, tak, tak, dalej. Ale chciałem coś, coś ważniejszego powiedzieć, bo e, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek będzie chciał próbować coś takiego robić, to e, zadbajcie o to, co nam się udało przez zupełny przypadek. My się uzupełnialiśmy. To, co Paweł zrobił, ja nigdy w życiu sam bym tego nie zrobił. To, co ja zrobiłem, no to akurat tak, tak wyszło, ma. że miałem do tego głowę i miałem do tego czas i siłę, żeby to pociągnąć. I efekt jest taki, że każdy zajął się swoją działką w maksymalny sposób. I udało się ten, dzięki temu zrobić tą konferencję w ciągu tak naprawdę, kurczę, czterech tygodni może. Odradzamy w ogóle tę metodę. Odradzamy, to spin. zawsze robić wcześniej. Nie, no tam <śmiech> tak miesiące, naprawdę to było... My mieliśmy dwa i pół miesiąca, nie było aż tak tragicznie. Ale zdążyć do wszystkich napisać, założyć, że ludzie na przykład nie odpowiedzą od razu, tylko tydzień później. Że założyć, że wszystko potrwa dłużej. Tak, tak. Nie no, fantastycznie wyszło. Ja już się zgłaszam do pomocy przy, przy kolejnym Polkasterze. Jeśli tylko będzie potrzebna, to to proszę mnie wykorzystać. Chętnie ja poświęcę na to czas. Samy, to sobie zatrudnimy firmę. Ja chciałbym, ja chciałbym <laughs> podziękować Borysowi, bo Borys bardzo mi pomógł nawiązać kontakty z tymi podcasterami, którzy reprezentują starą szkołę i to było bardzo wartościowe. Bardzo się cieszę, że oni przyszli mhm. i to dzięki Borysowi mogłem do nich napisać. No, ja staram się to udostępniać na stronie, na, na, na podcasty info, po prostu są te wszystkie e-maile, tylko po prostu miałem je w bazie danych, więc ci wysłałem po prostu, żebyś miał szybciej i można by to było dłubać się w tym i, i samemu sobie wydłubać, ale skoro gdzieś to tam w jakiejś tabeli istnieje, no to chyba łatwiej to udostępnić w ten sposób i, i, i dla wspólnego dobra jakoś y, przynajmniej tak pomóc. No. Takie, rozmowy, takie rozmowy właśnie luźne między podcasterami, one bardzo dużo jakby wnosiły. To były takie konsultacje, można mhm. powiedzieć, że z każdym się pogadało, każdy coś, każdy coś wrzucił ciekawego i my z tych pomysłów czerpaliśmy. Każdy coś podsunął. Tak, to jest, coś to podsunął. jest właśnie duża zaleta współpracy, to znaczy każdy może dorzucić coś od siebie, a nie trzeba wszystkiego robić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 Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. jest. nie tylko dla orgóry. Słuchajcie podcastu, nie tylko dla orców. To podcasty nie, tylko... nie, nie. Same... Nie, nie, Podcast nie tylko dla Słuchajcie podcastów Nie tylko dla Orlu Słuchajcie podcastów tylko dla Orlu Zabijcie Orlu Żeby Orlu Zabijcie informacji informacje Podcast tylko dla Orlu Tak, to był właśnie legendarny. Nie tylko czasu, Nie pamiętam czasów Tylko podczas Tylko dla Orlu nie tylko dla szaleje Nie tylko dla Nie tylko dla król polskiego Inaczej nie można nazwać Filipa. Sam słyszałeś zresztą. król polskiego nie tylko dla podczas nie tylko dla Nie tylko dla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 Kasia ma iPoda, Kasia lubi. Jak nie pada, Kasia lubi Łukasza. Mogę cię nabrać? Oli, wypościone sprzęcie chłopie. Ju manet? To jest piękne. To tyle, Kasia lubi backa. bada bara ra bada bu bada bada Dzień dobry. Już od 29 lutego podcast Nie Tylko dla Orów wznowił swoją działalność po przerwie konwersacyjno-konserwacyjnej. Czyli zapraszamy na nową edycję 2008 podcastu Nie Tylko dla Orów, w którym występuje niesamowita kusząca o niepretensjonalnym i kuszącym głosie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Wreszcie, wreszcie początek, wreszcie rozpoczynamy, wreszcie wracamy. Oraz Filip, znany montażysta, kierownik oraz kierownik całego zamieszania. A tymczasem, jak to mówi już Świętej Pamięci Szczepan, zmiana kodu ósemka z przodu, a w zasadzie to z tyłu, czyli... tak, tak. tak. Ale masz głupi głos. Dobrze, dziękujemy bardzo. To był Czecio. Dziękujemy, zapraszamy na nową edycję podcastu. Nie, tylko dla równ. już. Już. Działamy. Dobrze. Chciałbym się teraz usłyszeć w latii. Ty, to nie cię Czesiu nagram. Dostał dyktaw od tego psychiatrologa. Czesiu, nagrasz mnie? I bo... widzenia! Aleluja, aleluja. To bałacz Cześć, owądza drzwi! Głaski bez! Trzy... Halo? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, tak. raz, dwa, trzy raz, dwa.